Uzdrowieńca moc Boża jest w Tobie. W prezentowanej Wam serii z kaset wideo zarejestrowano wykłady szkoleniowe prowadzone przez Charlesa i Francis Hunter. Ich służba nie tylko obejmuje Stany Zjednoczone, ale cały świat. Nauczają ludzi wierzących od naturalnej mocy Boga. Tak, tysiące ludzi spotykało się już z darem uzdrowienia, bądź to obserwując, jak zwykli wierzący nakładają ręce na chorych, bądź sami w tym uczestnicząc. Ciągły rozwój swej służby Charles and Frances zawdzięczają długoletniej praktyce w uzdrawianiu chorych oraz w nauczaniu o Bożej mocy. Nauczają ludzi o tym, jak pomagać sobie nawzajem, korzystając z wielu środków poprzez książki, taśmy, audio i wideo oraz szkoleniowe seminaria pod nazwą Eksplozje Uzdrowienia. Oglądając niniejszy zestaw kaset będziemy uczestnikami ekscytującej usługi Charlesa and Frances Hunter. I oto Uzdrawianie chorych z Charlesem i Frances Hunter. Hallelujah! Hallelujah! Ile z Was z entuzjazmu. Jestem po prostu wzruszona. Oglądacie Frances Hunter ze Szkoły Usługiwania w Mieście Światłości, gdzie mamy najbardziej zaangażowanych i angażujących sobą studentów na świecie. Czy mam rację? No widzicie, tak jest. No dobrze, zdradzę Wam, że bieżący tydzień będzie jednym z najbardziej pasjonujących w naszym życiu, ponieważ będziemy w nim nauczać o tym, jak uzdrawiać chorych. Na pewno wiecie, że mottem naszego ośrodka jest, jeśli Charles i Frances potrafią to zrobić, to ja też potrafię. Tak więc chcemy Was nauczyć wyjątkowej zręczności, jak wkładać ręce na chorych i jak być pewnym, że oni wyzdrowieją. Potem razem z Charlesem będziemy mogli odpocząć w nadziei, że to już koniec naszej pracy, czy to nie byłoby cudowne. Nie, nie byłoby w tym nic dobrego. Pozwólcie, że opowiem Wam o tym, skąd pochodzi ta myśl o uzdrawianiu chorych i o pochodzeniu wizji, przez którą Bóg nas zachęcił, by nauczać o tym w całym ciele Chrystusa. W tym tygodniu będziemy wykładać na podstawie książki pod tytułem Jak uzdrawiać chorych. Mam nadzieję, że wszyscy przeczytacie tę książkę jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, aż w końcu osiągniecie taką zręczność jak my. Prawdę mówiąc, będziecie nieco zręczniejsi od nas, bo kiedy już będziecie wiedzieć o uzdrawianiu tyle, co my, a potem dodacie do tego to, czego sami się dowiecie, rzeczywiście uczyni was to zręczniejszymi. Chcemy podzielić się z Wami kilkoma uwagami, które, jak wierzymy, okażą się w tej pracy niezwykle pomocne. W czerwcu 1980 roku, zdaje mi się, że było to zaraz po naszym pierwszym obozie, Bóg przekazał mi wizję, fascynującą wizję, której nie rozumiałam. Ile z Was wierzy w to, że żyjemy w dniach objawień i snów. Bóg powiedział... I stanie się w ostateczne dni, że wyleją ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi śnić będą sny, a starcy wasi widzenia mieć będą. A więc? Nie, właśnie, że na odwrót. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Dlatego też Charles stwierdzi, że on nigdy nie ma snów, gdyż jest młodzieńcem. On miewa wyłącznie widzenia, a jeżeli zdarzy się ono w nocy, to jest to widzenie nocne. Lecz w tym szczególnym przypadku Bóg dał widzenie mnie. Zobaczyłam kulę ziemską, ale jej wygląd był odmienny. Zobaczyłam kulę ziemską spiętą małymi obręczami ze srebra i złota i można by było pomyśleć, że jeśli jest to widzenie Boże, obraz będzie bardzo uporządkowany. Że wszystkie obręby będą krążyć w doskonałej współzależności. Że będą tych samych rozmiarów, a jednak tak nie było. Sądzę, że właśnie dlatego nie mogłam zrozumieć tej wizji. Zastanawiałam się, co z wieczornego posiłku mogło mi zaszkodzić na tyle, że wywołało sen czy też widzenie. Lecz to nie było to. Ziemia pokryta była drobna, e, drobinami srebra i złota które układały się w maleńkie stróżki biegnące tu i tam. Co jakiś czas mogłam zobaczyć tę małą rzecz poruszającą się w ten sposób. Malusieńkie stróżki złota i srebra, aż tu nagle ujrzałam przeogromną kroplę tego cennego metalu. A potem się to nieznacznie oddaliło i wtedy zobaczyłam kolejną stróżkę, a wszystko to pozbawione było porządku, przynajmniej mnie się tak wydawało. W istocie wyglądało to na wielką gmatwaninę, a nawet było bardzo niechlujne, jeżeli chcieć popatrzeć na to okiem artysty, czy jak tam wolicie. Widziałam potem, jak na tych wstęgach, które obiegały świat dookoła, stawali ludzie i byli to ludzie wszystkich narodowości. Mieliśmy tam ludzi z Afryki, ludzi z Chin, z Japonii, z Tajlandii, Indonezji, z Norwegii, Szwecji, Danii, z Rosji. Zobaczyłam, jak ludzie wszystkich narodowości ustawiają się na tych obręczach okalających kulę ziemską i mnie to zachęciło. Świetnie, powiedziałam. Jeszcze nie rozpoczęliśmy pracy w naszej szkole. Miało to nastąpić tamtej jesieni, więc powiedziałam doskonale. Bóg musi mieć lepszego agenta prasowego od nas, bo zobaczyłam, co On zamierza uczynić. On chce nam przyprowadzić studentów z całego świata. Świata. Tak więc widziałam, jak przybywają do nas studenci z Afryki, studenci z Tajwanu, z Chin, z Japonii i zobaczyłam tu prawdziwą szkołę międzynarodową. Widziałam ich, jak wychodzą stąd, głosząc Ewangelię, kładając ręce na chorych i chorzy są uzdrawiani. Westchnęłam wtedy, Ojcze, dziękuję Ci za to, bo to oznacza, że przyciągniemy do nas ludzi i będziemy mogli z nimi pracować. I oni stąd pójdą w świat i będą mogli zdobywać go dla Jezusa. Lecz nie było to dokładnie po Bożej myśli, ponieważ trudno mi było wyobrazić sobie, w jaki sposób przyprowadzi On ich tutaj z tak wielu krajów. Wówczas Bóg przemówił, że stanie się to za sprawą szkół wideo że przywiedzie do naszego miasta studentów, aby mogli uczestniczyć w nauczaniu na żywo. A po wysłuchaniu wykładów na temat uzdrawiania chorych i darów Ducha Świętego, zaniosą to poselstwo gdziekolwiek się udadzą, wrócą do domu, by tam nauczać swoich rodaków. Jeśli jesteś ze stanu Oregon, zawiedziesz to poselstwo z powrotem i będziesz uczył u siebie. Jeśli pochodzisz z Afryki, zawiedziesz to do Afryki i tam będziesz nauczał. Ponadto nic nie będzie miało tak potężnego wpływu na ciało Chrystusa, jak właśnie owe szkoły wideo. Rozpoczęliśmy zatem rejestrację. Wciąż jeszcze nie pojmowałam gigantycznych kropel i maleńkich stróżek z mojego objawienia i Wydawały mi się one bezsensowne, dopóki Bóg nie zaczął mi wyjaśniać ich znaczenia. Te potężne krople cennego kruszcu, mianowicie złota i srebra, okazały się być dużymi skupiskami ludności. Innymi słowy, wielu naszych studentów skieruje się na obszary wielkich miast takich jak Nowy Jork. Ale oprócz waszych dużych miast istnieje mnóstwo obszarów rolniczych, które tak samo jak wy potrzebują Ewangelii Jezusa, a na te właśnie tereny rzadko kto dociera. Jest wiele takich obszarów w Kanadzie, zwłaszcza w sąsiedztwie półwyspu Yukon, gdzie nikt nie chce iść, ponieważ zdarza się tam, że małe miasteczko liczące 150 ludzi jest oddalone od najbliższego o 500 mil. Dla ewangelisty dotrzeć w takie miejsca jest rzeczą trudną. Ponieważ praktycznie rozumując, musi być on w stanie opłacić podróż, a nie może przecież jeździć tu i tam bez stałego źródła dochodów. Poza tym jakże ciężko jest podróżować 500 mil ze świadomością, że jeśli stawi się na nabożeństwo całe miasto, to będzie to łącznie z dziećmi zaledwie 150 ludzi. Tak więc Bóg pokazał nam, że poprzez szkoły wideo będziemy mogli dotrzeć do trudno dostępnych miejsc na terenie Stanów Zjednoczonych, a takich w naszym kraju nie brakuje. Ilu z Was wierzy w to, że nawet u nas, gdzie chrześcijańskie programy telewizyjne lecą wszędzie na okrągło, a w niektórych miastach przez 24 godziny na dobę, ilu z Was wierzy w to, że istnieją u nas obszary nietknięte przez Ewangelię Pana Jezusa? Jest mnóstwo takich miasteczek położonych z dala od szlaków komunikacyjnych, które ewangeliści omijają, gdyż biorąc, dajmy na to Charlesa i mnie, niemożliwe byśmy skorzystali ze wszystkich zaproszeń, jakie otrzymujemy, bo nie zmieścilibyśmy się po prostu w czasie. Wobec tego niemała liczba tego typu miejsc musi być wykreślona z harmonogramu ewangelisty. Co nie znaczy, że muszą być one zignorowane przez szkoły wideo, które dostarczają wysokiej klasy nauczania prowadzonego przez znakomitych nauczycieli, nie tylko w kraju, ale i na świecie. Macie ich możliwość słuchać tutaj, w naszej szkole. Poznacie najwybitniejszych nauczycieli, którzy poza Stanami Zjednoczonymi cieszą się ogólnoświatową renomą. Przekazywane przez nich poselstwo ma następnie dotrzeć do tych małych, peryferyjnych miejsc. Napisaliśmy książkę zatytułowaną Jak uzdrawiać chorych i kiedy już ukończyliśmy ją, ta nie jest zbyt ładna, jako że to akurat mój egzemplarz wykładowy i często go używam. No więc pisaliśmy książkę, jak uzdrawiać chorych. Lecz nie wiedzieliśmy, jak ją zacząć. Pojechaliśmy w związku z tym do Kansas i wstąpiliśmy tam do kościoła, gdzie dzieliliśmy się wizją, przez którą Bóg zlecił nam zorganizowanie sieci szkół wideo, aby nauczać w nich ciało Chrystusa. Jak zostać cudotwórcą na co dzień. No właśnie. Ilu z Was pragnęłoby czynić cuda w zwykłym, codziennym życiu? Oczywiście, że wszyscy. Czy możemy się wszyscy tego nauczyć? O tak, z pewnością. Opowiadaliśmy więc o tym wszystkim pastorowi z Kansas i on zapytał, czy słyszeliście może o widzeniu albo śnie, które Bóg przekazał Tommy Hicksowi? Ewangeliście metodystycznemu, usługującemu na całym świecie. Czy znacie tę wizję, którą Bóg mu dał? Odpowiedzieliśmy, że nie. Zdobyli zatem dla nas egzemplarz z jej odpisem. Umieściliśmy tę wizję na początku naszej książki, jak uzdrawiać chorych. Aby dać nam wyobrażenie o tym, co Bóg chciał przekazać przez nią znakomitemu Mężowi Bożemu 20 lat temu. Jak Jego wizja pokrywa się z naszą, otrzymaną 20 lat wcześniej. A teraz przeczytam Wam ją. Przeczytam i poproszę Boga, żeby pomazał dzisiaj Wasze uszy w szczególny sposób. Być może któraś z myśli tu zawartych Przemieni Wasze dotychczasowe życie. Niechby ta cała wizja podziałała na Was tak, jak działa ona na mnie. Ale chcę, abyście słuchali z uwagą każdego pojedynczego słowa i każdego pojedynczego zdania. Rzecz dotyczy służby czasów ostatecznych, i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Tommy Hicks mówi. Mój przekaz rozpoczyna się 25 lipca około godziny 2.30 nad ranem. To się działo w 1961 roku, a dalej 2.30 rano. To było w 1961 roku, w Winnipeg, w Kanadzie. Dopiero co zapadłem w sen, kiedy ta wizja i objawienie od Boga przesunęła się przed moimi oczyma. Powtórzyło się to trzy razy z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów. Rankiem 25 lipca 1961 roku objawienie to poruszyło mną do tego stopnia, że zmieniło moje dotychczasowe spojrzenie tak na ciało Chrystusa, jak i służbę czasów ostatecznych w sposób zupełny. Rzeczy najdonoślejsze, które kiedykolwiek miały być udziałem Kościoła Jezusa Chrystusa, są jeszcze przed nami. Ilu spośród was w to wierzy? Innymi słowy, chcę on nam potwierdzić, do tej pory nie widzieliście nic. I dokładnie tak ja to odbieram. Wierzę, że nadchodzą dni, w których jeśli będziemy do Kościoła, to uwielbienie będzie tak mocne, że kiedy zaczniemy podnosić nasze ręce ku chwale Pana, to znikną wszelkie guzy. Po guzach nie będzie śladu i ludziom zaczną odrastać nogi. Wierzę, że stojąc któregoś dnia w kościele zobaczysz, jak twój sąsiad w mnieniu oka podrósł o metr. Dotychczas miał sztuczne nogi. bo w pewnym momencie zaczął je wypychać. Także w końcu tamten stanął na swych drewnianych kołkach. Wiecie, co wam powiem? Może to brzmi dziwnie, lecz tak nie jest, tak nie jest, ponieważ Jezus obiecał, że jeśli uwierzymy, będziemy robić rzeczy, jakie On robił, a nawet powiedział, że uczynimy rzeczy większe bo On idzie do swojego Ojca. Żyjemy właśnie w dniach rzeczy większych. Nie będą to rzeczy, które działy się 20 lat temu, ale to wszystko dzieje się teraz. Kościół jeszcze nie widział nic z tych rzeczy, które będą wydarzać się w przyszłości. Tommy Hicks mówi, jakże trudno jest oswoić się mężczyznom i kobietom z tym, co Bóg chce im darować w dniach ostatecznych. Kilka dni temu przyszedł do mnie list od jednego z naszych rodzimych ewangelistów z Nairobi w Afryce. Człowiek ten, razem ze żoną swoją, znalazł się na drodze do Tanzanii. Wspieraliśmy to małżeństwo przez dwa ostatnie lata, pomimo że żadne z nich nie umiało czytać ani pisać. Po przekroczeniu granicy państwa przejeżdżali przez maleńką wioskę. Jej mieszkańcy opuszczali swoje domostwa ze względu na plagę, która dotknęła ten teren. Mężczyzna podszedł do płaczących tubylców i spytał o powód rozpaczy. Odpowiedzieli mu, że ich matka i ojciec umarli nagle. Stało się to trzy dni temu i od tamtej pory są poza domem. Bali się wejść do środka. Pozostawili tam samych rodziców. Ewangelista odwrócił się i zapytał, gdzie oni są. Tubylcy wskazali na chatę. A kiedy on poprosił, żeby go tam zaprowadzili, odmówił. Mówili mu, bali się iść. Nasz rodak i jego żona weszli do pomieszczenia, w którym od trzech dni leżało dwoje martwych ludzi. Ewangelista wyciągnął rękę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i wymieniając imiona obojga umarłych powiedział W imieniu Pana Jezusa Chrystusa nakazuję, aby życie powróciło do tych ciał. W mgnieniu oka tych dwoje pogan którzy nigdy nie poznali Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, usiadło, paląc Boga. Halleluja! Duch i moc Boża wstąpiły w życie tych ludzi. Może nam się to wydawać niezwykłe. Dla ilu z was jest to całkiem normalne? Amen! W porządku. Może się to wydawać niezwykłe, lecz to tylko początek służby czasów ostatecznych. Bóg posłuży się nierobami. Może ktoś z Was się tutaj kwalifikuje? Posłuży się nierobami. Tymi, których uznaliśmy za nic. Których w naszych oczach się nie liczy. Ilu z Was z kolei podpada pod tę kategorię? Podnieście ręce. Uważaj, kiedy podnosisz rękę, ponieważ stajesz się tym, którego Bóg wykorzysta w służbie czasu. Ostatnich i obdarzy duchem świętym. Chcę teraz przerwać na chwilę i powiem Wam, że na krótko przed ukończeniem naszej książki pojechaliśmy na Florydę. I tam, którejś nocy, czytaliśmy całą tę wizję. Czytaliśmy ją tamtej nocy po raz pierwszy. Jako, że ze względu na odbywające się tam zajęcia szkolnie, nie prowadziliśmy żadnych spotkań w ciągu dnia. Pewnego dnia pani, która słyszała nas na nabożeństwie zeszłego wieczoru, poszła z dziećmi popływać. Słuchajcie, była to chyba najbardziej nieśmiała kobieta, jaką w swoim życiu widziałam. Miała tak cieniusieńki głosik, że ledwo ją można było usłyszeć, kiedy mówiła cześć. Poruszyła się w strasznej skorupie. Była zamknięta. Całkowicie zamknięty typ. Bardzo łagodna, przesadnie małomówna osoba. Tak więc zabrała te dzieciaki nad wodę w pobliżu naszego kościoła i kiedy tam dotarła, nad brzegiem jeziora uformował się wielki tłum. Pobiegli dowiedzieć się, w czym rzecz. I jak się okazało, pięć albo dziesięć minut wcześniej temu utonął tam mały chłopiec. Otóż pierwszą rzeczą, teraz chcę, abyś chwilę pomyślał. Pierwszą rzeczą, jaką według Ciebie należałoby zrobić, to pocieszyć matkę. Wszyscy mówią, że syn nie żyje. Podchodzisz więc do matki, Obejmujesz ją ramieniem i próbujesz ją pocieszać. Tak właśnie rozpoczęła kobieta, o której opowiadam, gdy oto Bóg przypomniał jej nasze ostatnie kazanie, w którym mówiliśmy o tym, że Bóg użyje tych, którzy się czują zerem, nierobów, tych, o których się nie słyszy i którzy się nie liczą. Przypomniała sobie, że to właśnie na nich Bóg wyleje swojego ducha w ostatecznych dniach. Powiedziała wtedy do dzieci, stańmy w kole, będziemy się modlić. Opowiadam Wam tę historię, bo chcę pokazać, że nie ma to żadnego znaczenia, czy Twoja modlitwa jest wielce namaszczona, czy nie. Liczy się wyłącznie to, co jest w Twoim sercu. Kiedy więc już zebrała te dzieci razem, mówi tak, no dobra, co Charles i Francis kazali mi robić? A w chwilę później, o tak pamiętam, w końcu mówi tak, w duchu śmierci, w imieniu Jezusa rozkazuję Ci opuścić to dziecko. Potem pyta, ale co mam robić dalej? O, już wiem, w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję, aby życie powróciło do tego ciała. A potem, co jeszcze kazali mi czynić? Ilu z Was wie, że zawsze zapamiętujecie wszystko, czego Was nauczymy w czasie wykładu. Tamtego razu ona pamiętała wszystko. Zapytała, co mam robić dalej? Wówczas przypomniała sobie, że należy użyć zdrowego rozsądku. Ilu z Was wierzy w to, że zdrowy rozsądek odgrywa istotną rolę w uzdrawianiu chorych i w codziennym chrześcijańskim życiu? Powiedziała więc, polecili użyć zdrowego rozsądku. W porządku. Przekonajmy się, ile z Was jest dzisiaj zdrowego rozsądku? Co się dzieje, kiedy toniesz? Woda dostaje się do płuc. Zatem co trzeba robić? Musisz pozbyć się tej wody. Ta kobieta powiedziała, wodo, rozkazuję Ci opuścić te płuca w imieniu Jezusa. Tak, a co się jeszcze dzieje, kiedy toniesz? Do 10 minut jesteś martwy. Twój mózg dobrze, Twój mózg powoli przestaje funkcjonować i może ulec całkowitej dezintegracji, do tego stopnia, że nie będziesz w stanie już nigdy myśleć normalnie. I ona powiedziała, mózgów w imieniu Jezusa nakazuję Ci działać normalnie, ponieważ nie wiedziała, co mówić dalej. Stała więc tak i pomyślała sobie, no to już wszystko, co pamiętam. Dziękuję Ci Ojcze. Amen. Ilu z Was wiedziało, jak się skończy ta historia, zanim przestałam mówić? Do dzieła. Zobaczmy, jak sprytni jesteśmy dzisiejszego ranka. Ilu z Was wiedziało, że chłopak żyje? Kto z Was jest pewny, że nie ma takiej części w całym jego organizmie, która byłaby chora? A chcecie wiedzieć, jak to podziałało na tę dziewczynę? Spotkaliśmy ją niedawno. To już nie jest ta mała, nieśmiała dziewczynka. Co dawniej to jest tygrys, to jest tygrys. Halleluja. Czy wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg chce użyć tych, co się czują zerem, próżniaków, tych, o których się nie słyszy i wylać na nich swojego ducha w tych ostatecznych dniach. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleją ducha mego na wszelkie ciało. To mi ich skontynuuje. Ani sobie tego dokładnie nie umyśliwałem, ani też w pełni nie rozumiałem, a wtedy rzeczywiście zdałem sobie sprawę ze słów z księgi Joela. A wy dzieci Syjonu wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu, gdyż dawam wam obfity deszcz jesienny i ześlę wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. To nie będzie wyłącznie deszcz, ten wczesny i późny. To Bóg w ostatnich dniach obdarzy swój lud podwójną cząstką swojej mocy. Ilu z Was pragnie otrzymać podwójną porcję mocy Bożej? Aleluja! Ja chcę potrójną. Kto oprócz mnie chce potrójną porcję? No widzicie, Tommy Hicks mówi. Widzenie to dotarło do mnie we śnie, w którym porwany zostałem na dużą odległość. Nie powiem, gdzie się znalazłem, z w dół oglądałem ziemię. W pewnej chwili ujrzałem ziemię z bliska. Moje oczy widziały każdy naród, wszystkie plemiona i języki przychodzące ze wschodu, zachodu, północy i południa. Rozpoznawałem kraje i miasta, które swego czasu odwiedzałem i ten widok napawał mnie drżeniem. W tej chwili, gdy dano mi oglądać ziemię, błysnęło i rozległ się grzmot. Kiedy piorun rozświetlił powierzchnię ziemi, opuściłem wzrok i popatrzyłem na północ. I oto pojawiło się coś z wyglądu podobnego do olbrzyma. Postać, która mnie oszałamiała, a w miarę jak się jej przyglądałem, był to ktoś potężny. Jego stopy dotykały bieguna północnego, a głowę skierowaną miał na południe. Ramionami sięgał od morza do morza. Nie rozumiejąc tego, co oglądam, albowiem nie mogłem określić, czy była to góra, czy olbrzym, nagle stwierdziłem, że widzę olbrzyma. Widziałem jego głowę, która pragnęła żyć. I olbrzym chciał żyć, lecz całe jego ciało pokrywał gruz. Od czasu do czasu poruszał swoim wielkim ciałem i zachowywał się nawet tak, jakby chciał się podnieść. Zmuszał tym do ucieczki tysiące drobnych stworzeń. Szkaradne te stworzenia umykały w popłochu, lecz kiedy olbrzym się u... Up spokajał, powracały do Niego. Naraz, chcę, abyście sobie teraz rozważyli, o czym mowa, zapamiętajcie, ilu z Was już się orientuje, co jest tu przedstawione. Ciało Chrystusa, głowa, a czym są te małe, szkaradne stworzenia? Grzech obecny w ciele Chrystusa. W porządku. Dalej On mówi, naraz Olbrzym dźwignął swoje ramię w stronę nieba. Potem powędrowała w górę druga ręka i kiedy to się stało, mara tych stworzeń uciekła od Olbrzyma znikając w nocnej czeluści. Stopniowo olbrzym podniósł się, a jego uwolnione ręce oraz głowa utkwiły w chmurach. Kiedy już stanął na nogach, oczyszczony z wszelkiego gruzu i brudu, który na nim był, wzniósł swoje ręce do nieba, jak gdyby chwalił Boga, a wtedy one zawisły ponad chmurami. Raptem każda chmura posrebrzała. Przypomnijcie sobie, jak mówiłam o złocie, srebrze wokół kuli ziemskiej. Raptem nagle chmura posrebrzała, pobłyskując najpiękniejszym srebrem, jakie znam. Tak niebywałe było to zjawisko, że nie zadawałam sobie trudu, aby je zrozumieć. Wpatrywałem się w nie i poruszało mnie. Zawołałem wtedy do Pana, o Panie, jakie to znaczenie ma. Poznałem wówczas, że byłem w duchu i pomimo, że spałem, czułem bliską obecność Pana. Ilu z Was lubi odczuwać obecność Pana nawet podczas głębokiego snu? Chcę zatrzymać się w tym miejscu na małą sekundę i zapewnić Was, że zgodnie z Bożym Słowem są to dni, w których będziemy miewać wizje i sny. Sen albo wizja nie jest czymś, co w całości rozumiesz zaraz po otrzymaniu. Przypomnijcie sobie, jak Piotr zobaczył wielkie płótno z wszystkimi nieczystymi zwierzętami wewnątrz. Ależ, Panie, co to ma znaczyć? Zaczął to rozważać do momentu, aż przyszło zrozumienie. I w takim samym stopniu odnosi się to do Ciebie i do mnie. Kiedy dostaniesz wizję albo będziesz miał sen, rozważ go. Spróbuj śledzić wątek. Co to oznacza? A co tamto? I ja wierzę, że kiedy tak będziesz przemyśliwać, odkryjesz właśnie znaczenie snu czy widzenia. Dalej pisze, a z chmur nieoczekiwanie popłynął świetlisty deszcz, którego krople spadały na olbrzyma. I z wolna pod kroplami deszczu olbrzym zaczął topnieć, zapadać się w ziemi, i podczas topnienia jego rozpuszczalna forma rozlewała się po całej powierzchni ziemi. Płynne krople światła zalewały teraz ziemię, a sam olbrzym, który dotąd wydawał się topnieć, na moich oczach. Został przemieniony w miliony ludzi zalegających planety. Teraz stali przede mną ludzie i wypełniali sobą cały świat. Podnosili swe ręce w uwielbianiu dla Boga. W tej samej chwili nastąpił wielki grzmot, a jego łoskot niemalże wstrząsnął niebem. Skierowałem tam moje oczy i nagle zobaczyłem postać w bieli, jaśniejącej bieli. Kto to? Najbardziej zachwycająca rzecz, jaką oglądałem w moim życiu. Nie rozpoznawałem twarzy lecz intuicyjnie wiedziałem, że to Pan Jezus Chrystus. I On wyciągnął swoje ręce i wyciągał do jednego, do drugiego i jeszcze do innego i wyciągał je do narodu, całego świata, do kobiet i mężczyzn. A z Jego rąk płynęło ku Nim płynne światło, jak potężne namaszczenie Boże. Ci ludzie zaczęli iść w imieniu Pańskim. Nie wiem, jak długo na to patrzyłem. Mogło to trwać wiele dni, tygodni, miesięcy. Ilu z Was chciałoby dotknąć się tego płynnego światła, wychodzącego z rąk Pana Jezusa Chrystusa? Halleluja! On pisze, i widziałem, jak Chrystus dalej wyciągał swoje ręce, lecz nastąpiła tragedia. Słuchajcie uważnie, słuchajcie uważnie. Nastąpiła tragedia. Wielu ludzi odtrąciło Jego dłoń. I płynące z niej namaszczenie i powołanie Boże. Byli to ludzie, których znam. Wszystko wskazywało na to, że oni odpowiedzą na wołanie Boże. Ale zamiast przyjąć Jego dłoń, kiedy ją im podawał, po prostu skłaniali swoje głowy, wycofywali się. Każdy z tych wycofujących się zdawał się pogrążać w ciemności. Mrok ogarniał ich zewsząd. Mieliśmy kiedyś spotkanie, na którym czytałam tę wizję. Na początku mówiłam o darze języków na podstawie 16 rozdziału Ewangelii Marka. I był tam pastor pewnego kościoła, który nie wierzył ani w Duchem Świętym, ani w nadprzyrodzone, nie mówiąc już o uzdrawianiu. Kiedy dotarłam do tego miejsca, on i 20 członków jego wyznania natychmiast opuściło salę. Kiedy otwierali drzwi, na zewnątrz nie było światła. I zostali całkowicie pochłonięci przez mrok. Umiłowani, jest dzisiaj wielu ludzi, którzy nie odpowiadają na Boży głos i nie chcą się podejmować zadań, które Bóg im zleca. Ale ja się cieszę, że wy jesteście tutaj. Dlatego, że Wasza obecność mówi mi, chcę stać się cząstką służby czasów ostatecznych. Pragnę być tym, który przyjmie światło z rąk Jezusa. Chcę być jednym z tych, którzy pójdą i będą kłaść ręce na chorych i z pewnością chorzy wyzdrowieją. Tommy Hicks mówi, zdumiewający był widok, a ci, którzy przyjęli pomazanie... I on dodaje, że było ich setki tysięcy, ludzie na całym świecie, w Afryce, w Anglii, Rosji, Chinach, Ameryce... Houston, nie, nic nie ma tu mowy o Houston, chociaż mówi o Ameryce. W porządku, chciałam was po prostu tutaj umieścić. Pomazanie Boże spoczywało na nich, a oni szli w imieniu Pańskim. Mężczyźni i kobiety zanosili to błogosławieństwo wszędzie. Myślę, że to jest interesujące. Byli to ci, którzy kopali rowy, pomywaczki, ludzie bogaci, ludzie biedni. Widziałam ludzi dotkniętych paraliżem, chorych, niewidomych, głuchych. Kiedy zaś Pan udzielał im swojego namaszczenia, powstawali uzdrowieni, aby dalej iść. Zostali uzdrowieni, a potem następował cud, a jakże chwalebny, naśladując Pana ludzie Ci wyciągali swe ręce wyposażone w ten sam płynny ogień, wykonując tę czynność nakazywali stosownie do mojego słowa, bądź uzdrowiony. Jak Wam się to podoba? Wyciągacie swoje ręce do przodu i widzicie, jak ten płynny ogień wychodzi z nich i namaszczenie przechodzi na kogoś innego. Kochani, żyjemy w najbardziej pasjonujących czasach, w jakich kiedykolwiek przyszło chrześcijanom żyć. Jeżeli zostaniecie pod koniec trochę czasu, opowiem Wam, jak będąc w Calgary w Kanadzie, płynny ogień wyszedł z palców Charlesa. Nauczaliśmy tam na temat małżeństwa. Albo może powinnam Wam opowiedzieć o tym teraz. Więc on tam stał, nagle z jego palców wyszło coś na kształt błękitnych płomieni, długich na około 10 cm. I usłyszałam Boży głos, który mówił. To jest uzdrawiająca moc. Powiedz pierwszym 30 ludziom, którzy tutaj przyjdą, że zostaną uzdrowieni mocą tego płynnego ognia, który wychodzi z palców Charlesa. Charles spojrzał na mnie. On nic takiego nie widział, ale dzięki Bogu, ani dla mnie, ani dla mojego męża, to nie problem. Jeśli ja coś widzę, a on nie... Zawsze idzie, wiedząc, że Bóg do mnie przemówił. Kiedy natomiast Bóg mówi do Niego, lecz ja tego samego na spotkaniu nie słyszałam, idę z Nim, gdyż wiem, że Bóg do Niego przemówił. Zwróciłam się do ludzi. Opuśćcie Wasze miejsca. Pierwszych 30 osób będzie uzdrowionych. Jakieś 300 osób ruszyło w stronę audytorium. A najwspanialszą rzeczą było to, że ludzie wstawali z wózków inwalidzkich i sami szli po uzdrowienie. Aleluja Aleluja Nawiasem mówiąc Stało się to w czasie porannego wykładu I było to naprawdę wspaniałe Stali, porzucili swoje kule I biegli tak szybko jak tylko mogli Ilu z Was wie, że zostali uzdrowieni? zostali uzdrowieni, zanim podnieśli się z miejsca. Widzicie, uczyniła to ich wiara. Dobrze, ale dla mnie było to wprost fascynujące. A potem, kiedy Charles w końcu pomachał ręką, to 75 do 80 osób naraz padło powalonych Bożą mocą. A kiedy już doszedł do końca, to w jednej chwili ten płomień, wiecie jak to jest, kiedy gasicie lampę lutowniczą. Wiecie, zakręcacie ją i ni stąd, płomień powraca do środka. Powiedziałam wtedy naraz, Charles już zniknęło. Na tym się skończyło. Ale co to za sensacja oglądać jak ten ogień wychodzi z jego palców. Innego wieczoru ktoś podszedł do nas i powiedział, że widział ogień wychodzący z naszych rąk. I dalej pisze tak, jako że oglądany przebieg gigantycznej służby czasów ostatecznych niewiele mi wyjaśniał, zwróciłem się do Pana. Co oznacza ten obraz? Zapytałem, a on odpowiedział o to, czego dokonam w czasach ostatnich. Odbuduję to, co było zniszczone. Odbuduję to, co było zniszczone. Ten lud mój w czasach ostatnich pójdzie naprzód. Niczym potężna armia zdobędą całą ziemię. I Ty jesteś cząstką tej potężnej armii, która wyruszy, by zdobywać ziemię. I dalej, ponieważ jak wspomniałem, znalazłem się na dużej wysokości, mogłem ogarnąć wzrokiem cały świat. Po jej powierzchni przesuwały się w rozmaitych kierunkach nieprzebrane tłumy ludzi. W pewnej chwili pojawił się człowiek w Afryce, a przeniesiony stamtąd przez Ducha Bożego zawędrował do Rosji, Ameryki, bądź w jakiekolwiek inne miejsce i vice versa. Podobnych jemu ludzi było więcej. Obchodzili świat przechodząc przez ogień, epidemię i głód. Ani ogień, ani prześladowanie, nic nie mogło ich powstrzymać. Rozzłoszczony tłum z mieczami i karabinami wychodził im naprzeciw. Niepostrzeżenie w ślad za Jezusem przedzierali się przez te masy tak, że trudno ich było odnaleźć. Wszędzie tam, gdzie docierali w imieniu Pańskim, wszędzie, wszędzie, bardzo to lubię, wszędzie wyciągali swoje ręce. Chorzy byli uzdrawiani, ślepi odzyskiwali wzrok. A teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz. Potraktujcie to jako potwierdzenie tego, o czym was z Charlesem uczymy. On mówi, nie słyszałem tam długich modlitw, a rozważając to widzenie kilkakrotnie i rozmyślając o nim, uzmysłowiłem sobie brak jakiejkolwiek wzmianki o Kościele czy też denominacji. Przeciwnie, ludzie ci maszerowali w imieniu Pana Zastępu. Zobacz, nie chodzi o to, jakiego jesteś wyznania. Ci ludzie maszerują jako członkowie Armii Czasów Ostatecznych pod dowództwem Pana Jezusa Chrystusa. Tomichix kontynuuje. Wykonując posługę Chrystusa dla Czasów Ostatecznych, nieśli oni pomoc bliźnim na całej ziemi. Dziesiątki tysięcy, a nawet miliony oddawały swoje życie Panu Jezusowi podczas gdy tamci w tej ostatniej godzinie rozdawali dobrą wieść o nadchodzącym królestwie. O, i on powiada, to było wspaniałe, lecz obecni tam buntownicy, jak mi się wydawało, z gniewem atakowali tych, którzy zwiastowali poselstwo. Ja myślę, że to już ma miejsce. Możemy to zobaczyć w krajach, do których wstępu bronią żelazne kraty i żelazne drzwi. Lecz jak wiecie, Boże, poselstwo pójdzie naprzód. W tych ostatnich dniach wieść o królestwie Pójdzie naprzód. Ilu z Was w to wierzy? O tak. On mówi, w tej ostatniej godzinie Bóg zamanifestuje rzeczy, których świat jeszcze nie oglądał. Kobiety i mężczyźni, o których mowa, pracują w różnych zawodach. Stopnie naukowe nie będą odgrywały roli. Widziałem ich, jak przemierzali ziemię wzdłuż i wszerz. A to jest najpiękniejsze. Jeśli jeden z nich upadał, drugi go podniósł. Wiecie co, często zdarza się tak wśród chrześcijan, że kiedy ktoś ma problem, zaraz się z chęcią do niego dobieramy. Przecież ci mówiłem, tak, wiedziałem, że im się to nie uda. Tak, ja wiedziałem o tym. Ja wiedziałem o tamtym. Co jest naszym obowiązkiem jako brata i siostry w Chrystusie? Kiedy ktoś upada, co mamy zrobić? Podnieść go. Wiecie, jest dzisiaj sporo ludzi, którzy się wręcz pastwią nad usługującymi. Kenneth Copland, Kenneth Hagin, Lester Summerall, T.L. Osborne, Charles and Francis Hunter. Ludzie mają coś przeciwko nim wszystkim. Tak nie powinno być ciele Chrystusa, jeżeli masz coś do zarzucenia usługującym, to czy zechcesz zrobić mi przysługę? Czy pomodlisz się raczej za nich? Czy pomodlisz się raczej za nich? Spójrzcie, my w ciele Chrystusa nie powinniśmy niszczyć jeden drugiego. Musimy stanąć razem, zjednoczeni. Myślę teraz o organizacji, która niejednokrotnie była siekana na kawałki przez całe ciało Chrystusa. Dlatego jest to tak miłe, kiedy On mówi, że w czasach ostatecznych, jeśli jeden upadnie, zaraz znajdzie się ktoś, by go podnieść. Nie było więcej mowy o dużym ja i małym ty. To jest według mnie najbardziej ekscytujące w tym całym przebudzeniu czasów ostatecznych, które obecnie przeżywamy. Czy zauważyliście, że w tej chwili nie ma już takich gwiazd wśród usługujących, jak jeszcze kilka lat temu? Dlaczego? Ponieważ Bóg wzbudza same zera. W usłudze czasów ostatecznych nie zobaczycie waszych gwiazd dorów. Świat będzie zdobywany przez zwykłych, szarych ludzi. Wierzę w to z całego serca i całej mojej duszy. Wierzę w to, że Bóg wybrał każdego jednego z was jako istotną cząstkę swoich zamierzeń w dniach ostatecznych. Dlatego to nie będą gwiazdy. Będąc na waszym miejscu, przybyłabym się, pozbyłabym się tych złudzeń o gwiazdorstwie i skoncentrowała na tym, aby stać się tą zwykłą osobą, którą Bóg chce, abym była. On tu mówi, że nie było więcej mowy o dużym ja i małym ty. Lecz każda góra została wyrównana, a każda dolina wyniesiona, ponieważ wszystko mieli wspólne. Łączyła ich Boża miłość, miłość przepełniająca serca tych, którzy pracowali razem, żyli razem. Czegoś tak chwalebnego dotąd nie widziałam. Jezus Chrystus był tematem ich życia. Stałem i oglądałem ten widok, mając wrażenie, że mijają dni. Płakałem raz po raz, wybuchając śmiechem. To było tak cudowne, gdy ci ludzie rozchodzili się po obliczu całej ziemi w tych ostatnich czasach. I ta miłość przyniesie jedność w ciele Chrystusa, kiedy wreszcie pozbędziemy się zazdrości, urazów, zawiści z naszych serc i zaczniemy prawdziwie kochać naszych braci i siostry w Chrystusie, Boża służba dla czasów ostatecznych osiągnie swój szczyt. Dalej on mówi, spoglądając z samego nieba, zdarzało mi się widzieć w powodzie płynnego światła, zatapiające wielkie zgromadzenia. Hallelujah! Poczekajcie, zobaczycie, co się dalej dzieje. Pobudzane Duchem Bożym zgromadzenia te wznosiły swoje ręce przez długie godziny, a nawet dni, nawet dni paląc Boga. Bóg powiedział, wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Dokładnie tak to wyglądało. I każdemu mężczyźnie, i każdej kobiecie przyjmującej moc i namaszczenie Boże towarzyszyły cuda, którym nie było końca. Innymi słowy, nie ustawały. Nie było to wyłącznie jednorazowe doświadczenie. To trwało nieprzerwanie. Napierało coraz większych rozmiarów. On pisze, mówiliśmy już o cudach. Powiedzieliśmy o nadprzyrodzonych znakach, lecz ten list od naszych rodzimych misjonarzy, który czytałam ponownie dziś o czwartej nad ranem, nieprzerwanie wyciska mi z oczu łzy. Świadczy on o tym, że to tylko początek. Póki co dla jednego anonimowego człowieka, który odważył się pójść, wyciągnąć rękę i powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję, aby życie powróciło do Twojego ciała. On pisze, upadłem na kolana i zacząłem się znowu modlić. Panie, powiedziałem, wierzę, że to się stanie i że nastąpi to wkrótce. Wielu z was wierzy w to, że to nastąpiło. To nie ma przyjść, to się stało. Na nowo, gdy ci ludzie ruszyli, przemierzając ziemię, spotkały ich zewsząd prześladowanie. Nagle rozległ się kolejny grzmot, który rozniósł się echem po całej ziemi. I ponownie usłyszałem głos, który wydawał się mówić, a oto mój lud, oto moje umiłowanie. Pana Wybranka. Kiedy ów głos przemówił, spojrzałem na ziemię i zobaczyłem góry i jeziora. Groby się otwarły i wszyscy mieszkańcy Ziemi, święci minionych wieków, powstali. Powracając do życia, przybywali z czterech stron świata. Przybywali ze wschodu, z zachodu, północy oraz południa. Wszystko wskazywało na to, że na nowo utworzą gigantyczne ciało. Ilu z Was chciałoby przejeżdżać samochodem wzdłuż cmentarza, dużego cmentarza, kiedy nastąpi pochwycenie? Czy to nie byłoby bombowe? Przejeżdżaliśmy kiedyś koło dużego cmentarza w Nowym Jorku razem z... Amigos, był to chyba największy cmentarz, jaki widziałam. Kiedy wyglądaliśmy z okna autobusu, Dawid powiedział, to by dopiero było, gdybym znalazł się tu w czasie pochwycenia. Halleluja! Dalej mówi, o tyle niepojętnym było to dla mnie, że martwi powstali w pierwszym rzędzie. Oglądałem coś niezwykłego. Nie dorównywałem temu nawet może najśmielsze wyobrażenia. Wiecie co? Chcę, by nam się to utrwaliło na zawsze. Niech nas nie ogranicza nasz ograniczony umysł. Puść go w duchowy świat, gdzie będziesz mógł uwierzyć w niemożliwe rzeczy, które Bóg chce czynić w ostatecznych dniach. Że chce je czynić poprzez Ciebie, przez Ciebie, przez Ciebie. Przez ciebie, przez ciebie. Przestań myśleć, no może ktoś inny, ja nie, och, przez Charlesa i Frances. Nie, przez Ciebie. Wierzę, że Bóg posłuży się każdym, kto pragnie być używany. On mówi, kiedy ciało na powrót miało odzyskać formę, przywrócono od mu pierwotny kształt wielkiego olbrzyma. Lecz jakże odmienny był jego wygląd. Przystrojono go w najznakomitszą biel. Szata jego pozmawiona była wskazy i zmarszczki. A to jakie ciało ma powrócić Jezus? Ciało pozbawione skazy lub zmarszczki. I dalej mówi, wydawało się, że to ciało gromadzi w sobie narody wszystkich czasów i zwolna, wzrastając ku samemu niebu, nakryte zostało głową, którą był sam Pan Jezus. Wtedy kolejny grzmot przemówił. Oto moja umiłowana wybranka, na którą oczekiwałem. Oto ta, którą umiłowałem na początku. Już nie mogę się doczekać, aż Jezus to powie. Pała Bogu. Pała Bogu. On mówi, patrząc na to, dowiodłem oczyma do dalekiej północy, by oglądać zagładę, mężczyzn i kobiety w rozpaczy, budynki pogrążone w ruinie. Wówczas to po raz czwarty usłyszałem głos, który mówił, teraz wylewam mój gniew na całą ziemię, po wszystkie krańce ziemi. Rozlał się gniew Boży, nagromadzony i jak gdyby w Wielkich czasach. W mojej pamięci obraz ten jest wciąż bardzo świeży. Patrzyłem roztrzęsiony jak miasta i całe narody ulegają zniszczeniu. Słyszałem łukanie i płacz. Wielu płakało. Płakali, kryjąc się w jaskiniach, lecz jaskinie w górach otwierały się. Rzucali się do wody, lecz woda nie mogła ich przykryć. Wiecie, co mówi Biblia, duch śmierci będzie usunięty z powierzchni ziemi. Nie było nic, co by mogło ich uśmiercić. Pragnęli odebrać sobie życie, lecz na próżno. A potem znowu utkwiłem wzrok w tej chwalebnej, okrytą, przepiękną, lśniącą, bielą postaci. Powoli zaczęła odrywać się od ziemi i w trakcie tego obudziłem się. Co za rzeczy przyszło mi oglądać? Widziałem ostatnią godzinę, służbę ostatnich dni. 27 lutego o 2.30 nad ranem widzenie to wraz ze wszystkimi detalami dotarło do mnie ponownie. Moje życie uległo zmianie, albowiem uświadomiłem sobie, że żyjemy w ostatnich czasach, w których Bóg uzdalnia mężczyzn i kobiety do pełnienia tej szczególnej służby. Słuchajcie uważnie. To nie będzie doktryna. Amen. Nie będzie to również kościelnictwo. Amen. Będzie to Jezus Chrystus. Słudzy Jego będą nieść słowo Pańskie, oznamiając, słyszałem to wielokrotnie w objawieniu, więc według mojego słowa niech się stanie. I w tym miejscu wyraża on błaganie, które mną porusza. On mówi: Posłuchajcie mnie, moi bracia. Według mego słowa, niech się stanie, zostaniemy okryci mocą i bożym namaszczeniem. Kto? My. Czy kilku z nas? Nie. My wszyscy, którzy całkowicie się Mu oddadzą. On mówi, nie będziemy wygłaszać kazać, kazań wobec tych, którzy chcą nam urągać. Nie będziemy szukać oparcia w ludziach. Nie będziemy pogłosem żadnej denominacji, ale wyposażeni będziemy w moc Boga żywego. Nie zlękniemy się człowieka, lecz pójdziemy naprzód w imieniu Pana zastępów. Czy dostrzegacie, jak ta wizja łączy się z wizją, którą Bóg przekazał nam? W tych ostatnich dniach Bóg powołuje armię ludzi, których przywiązanie do Pana Jezusa Chrystusa większe będzie, niż im się to wydawało możliwe. Bóg powołuje ludzi, dla których Jezus będzie istotą, celem i samym ośrodkiem życia. I ich właśnie wykorzysta Bóg w czasie ostatecznym. Bóg nie ma zamiaru angażować ludzi, którzy sami nie są w pełni zaangażowani. Bóg nie będzie używał ludzi o letnich sercach. Umiłowani, Bóg nie użyje ludzi, w których życiu jest grzech. Bóg nie użyje ludzi, w których życiu jest grzech. Możesz ocyganić kogoś w szkole, możesz oszukać pastora, możesz szukać, oszukać mnie, możesz oszukać Charlesa, ale Boga nie oszukasz. Ilu z was o tym wie? Widzicie więc, Bóg nie będzie tolerował grzechu. I dlatego właśnie jest to tak bardzo istotne, aby każda mała rzecz, która nie podoba się Bogu, była usunięta i to natychmiast. Kiedyś na przestrzeni około dwóch lat razem z mężem na naszych seminariach nauczaliśmy pastorów o rzeczach nadprzyrodzonych. W rzeczy samej jeden z nich powrócił do mnie i nauczał w dużej szkole biblijnej. Uczył o tym, jak poruszać się w darach duchach oraz o tym, jak uzdrawiać chorych. I ktoś go zapytał, gdzie się tego nauczyłeś? Chodził on do tej samej szkoły, do której chodziła reszta, ale oni się tego nie nauczyli. I odpowiedział, uczęszczałem na seminaria Charlesa i Frances Hunter. I dodał, oni mnie nauczyli. Ktoś inny spytał, i ty wierzysz? Czy masz na myśli, czy ty rzeczywiście uważasz, że nadprzyrodzonego można nauczać? Ilu z was wierzy w to, że nadprzyrodzonego można nauczać? Tak, to wszystko Boża moc. Ale czy wierzycie w to, że można nauczać Biblii? Owszem, Słowo Boże jest nadprzyrodzone. Dobrze. Jeśli więc można nauczać słowa, to tak samo i rzeczy nadprzyrodzonych. I z tą właśnie myślą założyliśmy naszą szkołę usługiwania, w której uczymy o tym, jak, o tym, jak uzdrawiać chorych i jak posługiwać się darami ducha. I przed końcem tego tygodnia każdy jeden z Was będzie miał okazję położyć na kogoś ręce i obserwować działanie Boga. Czy Słowo Boże mówi nam, że wszyscy będziemy uzdrowieni? Czy Bożą wolą jest, abyśmy wszyscy byli uzdrowieni? Tak, opowiedzcie. Jeszcze raz to powiedzcie. Kocham Was, studenci. Przyswoiliście to sobie. Tak, jest to Bożą wolą. On mówi, umiłowany, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza Twoja. Jedną z ważnych rzeczy w nauce o uzdrawianiu chorych, aby stać się cząstką usługi Dni Ostatnich, jest to, by być otwartym na głos Ducha Bożego. Słuchać, co mówi Bóg i wprowadzać w życie to, czego się nauczyliście. Możemy mieć nawet tygodniowe seminarium jak to. Możemy nauczyć was wszystkiego, co wiemy, ale jeśli wyjdziecie stąd i nic z tym nie zrobicie, to równie dobrze możemy przez cały tydzień leżeć w łóżku. Ilu z was wierzy w to, że tak jest? Tak jest. Proszę teraz, róbcie sobie notatki. Chcę, byście słuchali, chcę, żebyście przeczytali książkę, jak uzdrawiać chorych. Chcę was zaangażować w uzdrawianie na tyle, by się to stało waszą drugą naturą. Wówczas, kiedy ktoś podejdzie do Was w kościele, to nie powiecie mu, wiesz co, muszę Cię zaprowadzić do pastora. Położysz ręce na nim i w tej chwili, na tym miejscu będziesz się modlił. W zeszłym tygodniu byliśmy niezmiernie podekscytowani. Dostaliśmy telefon ze szkoły wideo i powiedziano nam, że tamtejsi studenci są tak pilni i tyle się już nauczyli o rzeczach nadprzyrodzonych, że lokalny kościół katolicki zaprosił ich do zorganizowania serii nabożeństw z usługą ustrawiania. Każdego sobotniego wieczoru, halleluja, hallelujah, wyszło to od ludzi, którzy siedzieli i oglądali wideo, którzy siedzieli i oglądali wideo, którzy nauczyli się z wideo i byli tak wyjątkowi, że nie mogli się już doczekać, kiedy pójdą i sprawdzą to w praktyce. I czy wiecie, co się dzieje, kiedy zaczynasz wychodzić i stajesz się wykładowcą słowa? Zaraz ludzie zaczynają wołać, chcę, żebyś przyszedł do mojego kościoła, chcę do mojego kościoła. Widząc niektórych zeszłorocznych absolwentów, jak wychodzą... Wchodzą w ciało Chrystusa i nakładają ręce na chorych, a oni powracają do zdrowia. Jestem zbudowana, kiedy widzę, jak powstają zbory. Właśnie, otrzymaliśmy list ostatniego tygodnia i jeden z zeszłorocznych studentów pisze, musimy przenieść się do większego zboru, ponieważ mała powierzchnia budynku, jaki teraz mamy, nie pozwala ludziom padać pod Bożą mocą. Halleluja! Widzicie? Wierzcie mi, ci ludzie byli dotąd nierobami, byli nikim, byli nieznani, nie liczyli się, ale ludzie ci uwierzyli, że nadprzyrodzonego można uczyć. Wiecie, list do hebrajczyków 13.8 mówi nam, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jeżeli uzdrawiał wczoraj, czy będzie to robił dzisiaj? Jeżeli uzdrawia dzisiaj, to co z dniem jutrzejszym? Czy jutro jest jakaś niewiadoma, czy też jutro jest tym samym co dzień dzisiejszy? Pozwólcie, że podsunę wam inny dobry fragment. Ja go uwielbiam. Mateusza, rozdział 8, wersety 1, 2, 3. A gdy zstąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. Oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I Jezus dotknął się go. Chcę, powiedział. Co On powiedział? Co On powiedział? Nie słyszę Was. Chcę. On powiedział, chcę. Czy jest wolą Jezusa, aby Cię uzdrowić? Tak. On mówi, chcę. W porządku. Dodał, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Nie mogę się doczekać, kiedy pójdę wreszcie do leprosorium i powiem bądź oczyszczony. Kiedy wyciągnę rękę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wypowiem te same słowa co On i ujrzę to samo co On ujrzał. Nie mogę się doczekać, aż któryś z Was uda się pójść do leprosarium. O Frances, nie pójdę w takie miejsce. Ilu z Was wierzy w to, że Bóg będzie Was osłaniał? Macie zupełną rację. W jaki sposób oni wyzdrowieją, jeśli Ty tam nie pójdziesz? W Ewangelii Jana 14, 12 pisze, i co jest naszym kluczowym wersetem w bieżącym roku, Jezus mówi za prawdę albo z całą pewnością. Podejrzewam, że w nowej wersji Biblii króla Jakuba pisze z całą pewnością. Powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Wy należycie do tego pokolenia, które dokonywać będzie cudów w czasach ostatecznych, które będą większe od tych, które czynił Jezus. Ten, kto wierzy we mnie. Ilu z was w Niego wierzy? Ilu z was wierzy, bez cienia wątpliwości, że ty osobiście będziesz dokonywał większych rzeczy niż Jezus? Widzicie, czy ja ręka podniosła się najpierw? Mam tutaj grupkę tak dobrych studentów. Nawet na moment nie wątpię o tym, że ty ja jesteśmy tymi ludźmi, którzy będą czynić większe rzeczy niż Jezus kiedykolwiek uczynił. Kiedy będziemy je czynić? W następnym roku? Kiedy? Teraz. Ilu z Was naprawdę wierzy w to, że stanie się to teraz? Dobrze. Po Załaszu 4,6 czytamy. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. U końca tego tygodnia nie będziesz narzekał na brak poznania. Ty też będziesz mógł iść i uzdrawiać chorych I robić tak, jak to robił Jezus, bo On uzdrawiał wszystkich. Aleluja. Jak uzdrawiać chorych? Godzina druga. Aleluja! Kocham Was, fanatycy! Aleluja! Naprawdę Was kocham! Wiecie, mamy wiele radości z tej współpracy tutaj z Wami w szkole usługiwania czy szkole, bo Wy zrezygnowaliście z wielu miesięcy życia czy innych rzeczy, by tu być, a w zasadzie Wy nie rezygnujecie, a raczej inwestujecie w życie, które Bóg chce użyć. Oglądacie Francis Hunter z Miasta Światłości, ze Szkoły Usługiwania, o czym powiedzieć czasem zapominam. A tematem dzisiejszego wykładu będzie nakładanie rąk będące trzecim rozdziałem książki pod tytułem Jak uzdrawiać chorych. Będę się modlić i wierzyć, że zanim zakończę uczyć z tej książki, ktoś podaruje mi całkiem elegancki egzemplarz. Um, może ty mi go podarujesz, Charles? W porządku. dobrze. Sądzę, że miłą rzeczą byłoby, aby szkoła wideo ujrzała atrakcyjną okładkę, czyż nie zamiast tej, która jest dokładnie wyświechtana. No ale na wykładach korzystamy zawsze z niej, ponieważ jest tu zaznaczonych kilka prostych rzeczy, które lubimy akcentować. Prawdopodobnie każdy, kto kiedykolwiek uczestniczył w służbie uzdrowienia albo jak wolicie modlił się za chorych, zauważył, że my nie nauczamy Was jak modlić się za chorych. My nauczamy Was biblijnego postępowania, wkładania rąk na chorych. Ponieważ o tym właśnie mówi Słowo Boże. No ale przypuszczam, że my wszyscy, którzy przez wiele lat już się tym zajmujemy, wypracowaliśmy sobie własną, odpowiadającą nam metodę. I dzisiaj właśnie będę uczyć o moim ulubionym sposobie leczenia. Nie jest to ulubiony sposób Charlesa, gdyż on ma jeszcze inny. Ale ten, o którym mowa, jest dla mnie szczególny. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 5, wersety 17-18 mówią... A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Pokażcie mi się tutaj, wy wszyscy wierzący. Jesteś wierzącym. A więc najwyraźniej będą ci towarzyszyły znaki i cuda. Jeśli zaś znaki i cuda nie towarzyszą ci, to czy Bóg się pomylił? Czy Jezus jest w błędzie? Kto jest w błędzie? Macie rację, ponieważ Słowo Boże mówi, że znaki i cuda towarzyszyć będą wierzącemu. Za każdym wierzącym winny podążać znaki i cuda. Z przykrością stwierdzam, że w przypadku wielu wierzących tak nie jest. Ilu z was o tym wie? Słusznie. Zbyt wielu wierzących, i jestem zmuszona ująć to słowo w cudzysłów, wciąż narzeka, że prześladuje ich diabeł. O, diabeł chodzi za mną krok w krok. O, siedział mi na karku przez cały dzień. Jeszcze raz chcę wam przypomnieć, że stwierdzenie typu diabeł siedział mi na karku przez cały tydzień nie jest biblijne że diabeł wciąż za mną chodzi diabeł stwarza tyle problemów w moim życiu kogo wysłuchacie, jeśli to mówicie? diabła ja lubię słuchać Boga ilu z was lubi słuchać Boga? ilu z was uważa, że to co on mówi jest o wiele przyjemniejsze? Bóg mówi mi, że towarzyszyć mi będą znaki i cuda to mi się podoba o wiele bardziej to lubię, niż to, że towarzyszyć mi będą problemy, tragiczne sytuacje. Jeżeli diabeł Cię prześladuje, to daj mu porządnego kopniaka i powiedz, żeby się wyniósł w imieniu Jezusa. Pamiętaj, Ty posiadasz większą moc aniżeli diabeł. Ilu z Was w to wierzy? O, rzuciłam Wam dobre pytanie. Ilu z Was zachowuje się ciągle tak, jak gdyby miał więcej siły od diabła? Ilu z Was uświadamia sobie, że są chwile, kiedy nie zachowujesz się tak, jak gdybyś miał więcej siły od niego? Odwagi, no widzicie? Wiecie, uważam, to za bardzo ważne, abyśmy sobie uświadomili, że są chwile, kiedy nie zachowujemy się tak, jakbyśmy przewyższali diabła mocą. Chowamy się wtedy do konta, o jakże ja się lękam. Wcale nie jesteśmy biblijni. Wiecie co? Kiedy następnym razem ktoś podejdzie do mnie i powie, diabeł prześladuje mnie przez cały tydzień, to ja go zapytam, pokaż mi werset, na którym się opierasz. Nie będzie w stanie mi go dać, ponieważ nie ma nigdzie takiego wersetu, który pozwalałby diabłu wałęsać się nad nami. Bóg powiada, zbliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do was. A potem mówi przeciw, stawcie się, diabłu, a ucieknie od was. Nie uda Ci się z powodzeniem odeprzeć diabła, jeśli nie spełnisz warunków podanych w pierwszej części, która brzmi, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do Was. Jeśli diabeł prześladuje Was, to dlatego, że nie przybliżacie się do Boga. Jezus powiedział, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim... W czyim imieniu? Jeszcze raz, aby dokonać cudu, nie posługujecie się imieniem Bożym, zatem czyim imieniem? Jezusa, czyją mocą? Nie, Bożego Ducha Świętego. Wszelkich znaków i cudów dokonujemy w imieniu Jezusa, lecz dzieje się to mocą Ducha Świętego. W imieniu moim zapamiętajcie, że to zawsze dzieje się w imieniu Jezusa. Pozostaje to również bez znaczenia, czy imię Jezusa umieścimy na początku, czy też na końcu. Ja, jak i Charles w większości wymieniamy imię Jezusa na końcu, gdy mówimy szatanie wiąże Cię przez Ducha Bożego. Nie, bo mówimy w imieniu Jezusa, ale czasem, gdy rozkazujemy duchowi wyjść, skończyliśmy modlitwę, która obejmowała wszystko w imieniu Jezusa. Pamiętaj, że to imię daje Ci moc czynienia cudów, które musisz czynić. To imię jest tam, gdzie wszystkie cuda są czynione poprzez moc Ducha Świętego. W moim imieniu na początku wyganiać będą demony. Aleluja! Będziemy mieli wspaniały czas podczas jednego z seminariów, kiedy będziemy wyganiać demony. Wierzę, że będzie to jedno z najbardziej ekscytujących, interesujących części, podczas której nauczycie się wspaniałych rzeczy odnośnie wyganiania demonów. Nie obawiajcie się wyganiania demonów, ponieważ kto jest silniejszym? My jesteśmy, macie rację, kto ma większą moc? My mamy, masz rację, my mamy. Będą mówić innymi językami. Mówiłam o tym już wiele razy, ale chcę jeszcze raz powiedzieć, ponieważ zawsze jest ktoś, kto tego jeszcze nie słyszał, kiedy nawet po raz pierwszy już o tym mówiłam. Znaki i cuda. Będą mówić innymi językami. Wskazuję Wam na to jeszcze raz, ponieważ gdy rozejdziecie się po świecie i zaczniecie mówić do ludzi, ktoś może powiedzieć, nie wierzę w dar języków. Trudno. Bóg to robi. Bóg to robi. Nie jest to temat do kłótni. Pamiętaj o tym. Nie jest to temat do kłótni. Jest to znak i cud, który towarzyszy każdemu wierzącemu, jeśli wierzysz Słowu Bożemu. Dalej jest powiedziane. Na chorych będą kłaść ręce, a oni wyzdrowieją. Kim oni są? Wierzącymi. Wierzącymi. Niech wszyscy powiedzą. Chcę, abyś umieścił te słowa wierzący głęboko w swoim duchu, abyś wiedział na zawsze, że jesteś wierzącym pierwszej klasy. Kim jest wierzący pierwszej klasy? Osobą, która wierzy do końca. Osobą, która wierzy, że Jezus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze. Ktoś, kto wierzy, że Bóg może dzisiaj uzdrawiać. Ktoś, kto wierzy, że zostaliśmy wierzącymi, my wyganiać demony. Jeżeli nie wierzysz, że możesz wyganiać demony, powiem Ci coś. Nigdy nie, będzie, nie będziesz w stanie wyganiać demonów. Jeżeli nie wierzysz że możesz uzdrawiać chorych. Nigdy nie będziesz uzdrawiał chorych. Jeśli nie wierzysz, że w Twoich rękach jest moc, Załamiesz się i nigdy nie będziesz miał mocy w Twoich rękach. Wiara jest tak bardzo istotna, jeżeli chcemy być częścią tej służby w czasach ostatecznych, do której nas Bóg powołał. Nie wierzę, że siedziałbyś tutaj w tej szkole. Nie wierzę, że byliby ludzie oglądający wideo, jeżeli by Bóg nie włożyłby w ich serca pragnienia, powołania, aby być częścią tej służby czasów ostatecznych i działać w nadnaturalny sposób, który powinniśmy działać przez cały czas. Nie powinno to być tylko na szczególnych na nabożeństwach co czwartek każdego miesiąca. Będziecie mieli czynili cuda. Nie, cuda powinny być gdziekolwiek, czynione gdziekolwiek jesteś. Wiele razy Charles i ja kładziemy ręce na lotniskach, wyró wyrównujemy ręce, wyrównujemy nogi, kładziemy ręce na ludzi. Upadają oni pod mocą Bożą. Pewnego razu policjant podszedł do nas na lotniskach, nisku, ponieważ człowiek został powalony pod wpływem mocy Bożej. Dopiero co był operowany, jego głowa była zabandażowana i oni zapewne myśleli, że go zabiliśmy. Halleluja. Widzisz, jesteś osobą czyniącą cuda cały czas. Czy zauważyłeś, że Jezus gdziekolwiek poszedł czynił cuda? Ty i ja powinniśmy czynić dokładnie to samo. Razem z Charlesem uzdrawialiśmy chorych w stołówkach, gdzie jedliśmy. Uzdrawialiśmy chorych w restauracjach, gdzie jedliśmy. Gdzie mieszkaliśmy w innej dzielnicy miasta, tam była stołówka blisko. Ludzie często czekali na nas, w części dla niepalących. I dokładnie każdego wieczoru o odpowiedniej godzinie, jak tylko wchodziliśmy o pół do piątej, Charles i Francis Hunter przyszli, tak szeptali. Spoza miasta przychodzili i mówili, niech przyjdzie Mary, niech przyjdzie Joe. Przyprowadzali tego czy innego, każdego, ażeby doznali mocy. Czy wiesz dlaczego? Ponieważ wierzymy, że powinieneś to czynić cały czas. Jest moc, moc zmartwychwstania przepływająca przez ciebie cały czas, jeżeli tylko wierzysz. Jeżeli wątpisz, to nic się nie wydarzy. Lecz jeśli nie wzruszenie w to wierzysz, to za każdym razem, kiedy podnosisz rękę, jest w niej moc. Dlaczego? Jezus, czy to dlatego, że jest to specjalna ręka? Czy to jest specjalna ręka? Nie. Dlaczego? Wasze ręce są tak samo szczególne, jak moje. Wasze ręce mają taką moc, jak i moje ręce. On nie powiedział, Francis Hunter, kwaść będzie ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. On powiedział, wierzący. Gdzie są wierzący? Pokażcie mi ich. Dobrze, wierzący kłaść będą ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Chcę, abyś spojrzał na swoje ręce w ten sposób. Odwróć je i powiedz, moje ręce są piękne. Dlaczego twoje ręce są piękne? Ponieważ Jezus mieszka w tobie i działa przez ciebie i twoje ręce, które są przedłużeniem Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętaj o tym, Twoje ręce są jedynymi, które On ma dzisiaj na tej ziemi. Chwała Bogu, On chce używać zwykłych ludzi jak Ty i jak ja. W Ewangelii Jana 21-25 jest powiedziane. Chcę się z Wami z tym podzielić, ponieważ Charles i ja, chociaż wahamy się używać tego słowa, ale użyliśmy je w naszej książce, dlatego też użyję je i tutaj. Zarówno Charles, jak i ja doświadczyliśmy czegoś. Jeżeli ktoś nie zostaje uzdrowiony za pierwszym razem, gdy kładziemy na niego ręce, nie mówimy to nie twój wieczór. Próbujemy coś innego. Jeżeli i to nie daje rezultatu, próbujemy trzeciego sposobu. Jeżeli trzeci sposób nie skutkuje, próbujemy czwartego sposobu. I idziemy dalej, ponieważ mamy wytrwałość w uzdrawianiu chorych. Bóg położył na nasze serca, zanim otrzymaliśmy chrzest w Duchu Świętym, pragnienie, abyśmy mogli kłaść ręce na chorych i widzieć, jak zostają uzdrowieni. Jak wielu z Was ma takie pragnienie w swoim sercu? Czy naprawdę chcecie iść i kładać ręce na chorych? Dobrze. A więc jeżeli podnieśliście ręce, będziecie jednymi z tych, którzy przetrwają wszystko jak my. Będziecie próbowali, próbowali, próbowali, aż to się stanie. Chcę, abyś pamiętał, nigdy się nie zniechęcaj. Diabeł lubi przychodzić wtedy, gdy pierwszy raz wkładasz ręce na chorych. Lubi przychodzić i przeszkadzać ci, a wtedy ty zaczynasz tracić swoją wiarę. Kładziesz na nich ręce i myślisz, nic się nie stanie. Wiem o tym, wiem o tym, wiem o tym, wiem o tym. I wiesz co się stanie? Nic. Ponieważ diabeł lubi mówić do ciebie. Diabeł chciałby wejść i powiedzieć ci, widzisz, to nie daje rezultatów. Widzisz, mówiłem Ci, mówiłem Ci, że Bóg nie może użyć kogoś takiego jak Ty. Diabeł lubi wchodzić do Ciebie. Chciałabym Wam coś opowiedzieć i chcę, abyście o tym nigdy nie zapomnieli. Pierwsza osoba, nad którą się modliłam, umarła. Nie obchodzi mnie, co robicie. Ale nigdy nie będziecie mieć gorszego doświadczenia niż ja. Nigdy nie będziecie mieć gorszego doświadczenia niż ja. Umarła. Mówię wam. Poszłam na jego pogrzeb. Byłam wtedy złomą chrześcijanką. Byłam tak pełna wiary, nie mocy, lecz wiary. Włożyłam na niego ręce, a on umarł. Poszłam na jego pogrzeb i powiedziałam, jak mogłeś. Spojrzałam na trumnę i rzekłam, jak mogłeś. Przecież modliłam się za Tobą, ale wiecie, nie miałam wtedy żadnej mocy, ale to mnie nie powstrzymało. To mnie nie powstrzymało od nakładania rąk na chorych, ponieważ uwierzyłam w to, co mówi Słowo Boże. A diabeł przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. On przychodzi, aby zrabować Twoje pragnienie nakładania rąk na chorych. Czy wiecie, w jaki inny sposób on to robi? Mówi do ciebie. Co się stanie, jeśli on nie zostanie uzdrowiony? Co wtedy? Pomyśl, w jakim będziesz zakłopotaniu. Dlaczego... Wyjdziesz na głupka przed tymi wszystkimi ludźmi, kładąc na nich ręce, po tym jak krzyczałeś z całych sił, ci, którzy wierzą ręce kłaść będą na chorych, a oni wyzdrowieją, a ty włożyłeś ręce na niego, a on nie został uzdrowiony. Z pewnością czułbyś się głupio, nieprawdaż? Chcę, abyście pamiętali. Wiem możesz powiedzieć, to ty przeżyłaś. Ja tego przeżyć nie muszę. Dobrze. Trzeba to przeżyć. Chcę, abyście to zapamiętali. Jeżeli umieracie dla samych siebie, a to musi się stać. I to się stało u mnie, ukrzyżowany z Chrystusem, już nie ja żyję, nie ja, ale życie, w którym teraz żyję, to życie przez wiarę w Syna Bożego, który ukochał mnie i umarł za mnie. Zostałem ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Umarłeś dla samego siebie i lepiej, żebyś był martwy dla samego siebie, ponieważ jeśli chcesz służyć, mam wiadomość dla ciebie, wyjdziesz na błaznach. Tak więc dobrze by było, abyś umarł dla siebie, a wtedy doświadczysz, że cię to nie zaboli. Pozwólcie, że się podzielę tym, co mi się przydarzyło. Chyba się tym z wami już dzieliłam, nie pamiętam. Padbun był dla mnie ogromną pomocą, ponieważ pewnego razu poszłam i modliłam się za przypuszczam, że się wtedy modliłam, prawda Charles? Modliłam się, a był tam człowiek w wózku inwalidzkim i wiedziałam, że został uzdrowiony. W duchu wiedziałam, że został uzdrowiony. Było to w wielkim kościele natłoczonym po brzegi i pomyślałam sobie, co będzie, jeśli mu powiem, aby wstał, a on nie wstanie. Wygłupia się na zawsze i będę w wielkim zakłopotaniu. To nasze ja przychodzi, kiedy czujesz coś takiego. Rozmawiałam o tym z Pat Boonem, ponieważ ponieważ czytałam w tym czasie kilka jego książek, Pat mi powiedział, co masz do stracenia, pamiętaj o tym, co masz do stracenia, nie masz zupełnie nic, z wyjątkiem swojej reputacji, a zupełnie jej nie masz, kiedy jesteś umarły. A wiesz co poza tym? Nigdy nie widziałam martwego człowieka w trumnie, który by wstał i powiedział pastorowi, nie podoba mi się to, co mówisz o mnie. Weź to z powrotem. Cofnij to. Czytaj mój nekrolog w inny sposób. Oni po prostu tam leżą i nic nie robią. Dlatego jeśli jesteś umarły dla samego siebie, nie będziesz się martwił, co inni powiedzą. Tak, oni nie byli zbyt gorący. Nie widzę, żeby wszyscy zostali uzdrowieni. Nie pozwól, aby cię to martwiło. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Nie patrz na ludzi. Zwróć swoje oczy na Jezusa. Wiecie, co się dzieje, gdy mówię, chcę kłaść na ręce chorych, może dlatego, że jestem leniwa. Czy myślisz, Charles, że to tak jest? Nie, nie myślisz, że to z powodu lenistwa. Dla mnie wkładanie rąk na ludzi jest najprostszym sposobem, aby zostali uzdrowieni. Czy zauważyłeś, że Jezus nie powiedział, módl się? On nie powiedział, ci, którzy wierzą, będą kłaść ręce na chorych, będą działać uczuciami, będą... Robić hałas i kręcić się, będą się modlić przez 30 minut? Po prostu powiedział, ci, którzy wierzą, będą kłaść ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Zwróćcie uwagę, że zarówno Charles, jak i ja nie modlimy się za chorych. Mógłbyś powiedzieć, a o czym napisane jest w liście Jakuba? Tym zajmiemy się trochę później. Ale najbardziej lubię to, gdy Jezus powiedział, ci, którzy wierzą, kłaść będą ręce na chorych. To jest ta moc zmartwychwstania, która przepływa od ciebie do ciała tej osoby i powoduje uzdrowienie. To nie Twoje potrząsywanie ani wstrząsanie. Chcę, abyś zapamiętał. To nie Twoje modlitwy i wysiłki i wołanie. To nie Twoje cytowanie Pisma Świętego. To moc zmartwychwstania wypływa z Ciebie. Ta sama moc zmartwychwstania, która wyprowadziła Jezusa z grobu, przepływa przez Ciebie i przeze mnie. Nie chcę, abyś o tym kiedykolwiek zapomniał. Jest to tak żywotne, że wierzymy. Wiecie, kiedy mówię, wierzcie, mam moc zmartwychwstania w swoich rękach. Na pewno nie czuję tego. Wiele razy, gdy nakładam ręce na ludzi, nie czuję, że jest w nich ani odrobina mocy zmartwychwstania. Ale ja wiem, że wiem, że wiem, że ona tam jest. Dlatego też, kiedy wkładam ręce na ludzi, nie jestem poruszona tym, co widzę. Czuję, słyszę, kosztuję, dotykam czy wącham, ponieważ wierzę w to, że Słowo Boże mówi, że moc, która jest we mnie, zostaje przekazana wtedy, kiedy wkładam ręce na chorych. Jest wiele ważnych rzeczy do powiedzenia odnośnie dotykania. W rzeczywistości zarówno Charles, jak i ja w czasie tego, w weekendu m, widzieliśmy bardzo interesujący film dotyczący matek i nowonarodzonego niemowlęcia. Byliśmy w motelu i po prostu włączyliśmy na chwilę telewizor podczas gdy się przebieraliśmy. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Otóż pokazano różnicę pomiędzy dzieckiem, które urodziło się w sterylnie czystych warunkach szpitalnych, skąd natychmiast zabrano dziecko od matki i pielęgniarki przejęły nad nim opiekę. A matką, w jednym z tych nowych szpitali, gdzie pozwala się dotykać i czuć swoje dziecko w kilka sekund po urodzeniu. Była to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką kiedykolwiek widziałam. I zarówno ja, jak i Charles, oboje byliśmy pod wrażeniem i zostało powiedziane, że w momencie, kiedy dziecko się urodziło, nawet zanim została odcięta pępowina, zostało umieszczone na rękach matki, aby mogła je dotykać. Ponieważ istnieje porozumienie poprzez dotyk. Dlatego lubię ten werset. Będą kłaść ręce na chorych lub będą dotykać chorych a oni zostaną uzdrowieni. To było piękne widzieć tę matkę. Powiedziano, że pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to po prostu dotknąć je palcami. Widzieliśmy ją, jak przesuwała swoimi palcami po ciele niemowlęcia. Moglibyś cię widzieć, ten pokój, radość i szczęście. Moglibyście widzieć, że to maleńkie, delikatne niemowlę, które żyje dopiero od kilku sekund, oddziałuje na ten dotyk. A potem zostało powiedziane, że jak tylko niemowlę przyzwyczai się do końców palców, całą dłonią można masować ciało dziecka. Mógłbyś dosłownie widzieć, co działo się z tym dzieckiem podczas dotykania i pieszczenia przez rękę matki. To samo dzieje się, kiedy wkładamy ręce na ludzi. Jest to pieszczota Pana Jezusa Chrystusa. Jest to dotyk Pana Jezusa Chrystusa. To jest to samo, jakby Jezus zszedł dzisiaj na ziemię i kładł ręce na chorych. Jedyną rzeczą jest to, że On używa Twoich rąk, aby przez nie przepływała moc. Często nazywano nas ludźmi, którzy dotykają. W Atlancie jest sędzia, który nas zawsze nazywa kochankami, ponieważ powiedział, że nigdy nie widział obojga ludzi, którzy by się dotykali nawzajem tak, jak wy to robicie. Niestety nie wiesz, nie możesz nas widzieć, jak siedzimy w kościele, ponieważ zawsze siedzimy w pierwszym rzędzie, zawsze trzymamy się za ręce podczas nabożeństwa. Jeżeli nie trzymamy się za ręce, Charles obejmuje mnie ramieniem. Gdy obejmuje mnie ramieniem, to oznacza kocham Cię. Gdy dotykamy się rękami, to oznacza kocham Cię. Gdy siedzimy w samolocie podczas startu, modlimy się, ponieważ moc jest tam, gdzie ludzie się nawzajem dotykają. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że współczucie jest odbierane poprzez dotyk? Widzieliśmy małą wstawkę w telewizji pewnego poranku. Z reguły włączamy telewizor podczas gdy jemy śniadanie, aby słuchać codziennych wiadomości. Widzieliśmy policjanta z Houston. Chciałabym wiedzieć, kto to był. Złapano człowieka, który właśnie zamordował kogoś w ubiegłym tygodniu w centrum handlowym. Myślę, że mam rację, Charles. Założyli mu kajdanki, aby go odprowadzić. Oto ten ogromny, misiowaty policjant, który założył mu kajdanki, uczynił coś, co dotknęło moje serce. Z reguły popychają takich ludzi, krzyczą. Ale on złapał go za ramię i powiedział, kocham Cię. To wszystko, powiedział. Czy nie tak, Charles? Jeszcze nigdy nie widziałam takiej wstawki, która dotknęłaby moje serce, ponieważ ten policjant miał współczucie. Musiał wykonać swoją pracę, aby nadal był współczujący. Takie jest współczucie. Czy kiedykolwiek byłeś na pogrzebie, czy byliście na pogrzebie, czy widzieliście kiedyś ludzi, którzy czasem nie wiedzą, co powiedzieć, lecz poklepią cię i powiedzą, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Jest wielka moc w rękach, jeżeli tylko ją rozpoznamy. Ale jesteśmy szczególni, ponieważ mamy nie tylko ludzką miłość, która przepływa przez nasze ręce. My mamy miłość agapę. Mamy współczucie Pana Jezusa Chrystusa i mamy moc Jego zmartwychwstania, przepływającą przez nasze ręce. Czasami, gdy kładziesz ręce na ludzi, nie wygląda to na miły, przyjemny, kochający dotyk, ponieważ moc Boża jest tak silna, że powala ich z nóg, ale nie martw się, Twój dotyk będzie bardzo, bardzo przyjemnym, miłym dotykiem. Ewangelia Łukasza 4,18 jest wersetem, który zawsze używamy podczas ordynowania pastorów. Jezus ogłaszał, Duch Pański jest nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, aby uzdrawiać złamane serca, ogłaszać uwolnienie dla więźniów, odnawiać wzrok ślepym, a uciśnionych wypuścić na wolność. Ty i ja, gdy jesteśmy powołani przez Boga, otrzymujemy to samo namaszczenie, aby głosić Ewangelię, kłaść ręce na chorych i wiedzieć, że wiemy, że wiemy, że zostaną uzdrowieni. Twoje namaszczenie nie jest tymczasową rzeczą, ale trwałą i wieczną. Nie musisz każdego dnia powstawać i powtarzać, o Boże, namaść mnie ponownie. Gdy wkładasz ręce na chorych, to nie musisz za każdym razem mówić, o Boże, pozwól, niech namaszczenie przepływa przeze mnie. Jestem namaszczona cały czas. Jestem namaszczona cały czas i wiem, i wierzę w to, ponieważ Słowo że tak mówi. Chcę, abyście wierzyli. Chcę, abyście teraz powiedzieli: Jestem namaszczony na zawsze. To nie jest coś napełnia mnie i na... wypływa ze mnie. Namaszczenie Boże jest tam, ponieważ Jezus Chrystus mieszka we mnie w mocy Ducha Świętego. Chwała Bogu. Aleluja. Dobrze. Jest ogromna moc we wkładaniu rąk na chorych. Ewangelia Marka 5,35-40 mówi. Zauważcie to. Ewangelia Marka dość dużo mówi, jeśli chodzi o uzdrowienie. Mateusz i Marek są wspaniali w tej dziedzinie. Marek 5,35-40 mówi. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli.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 Wiesz, wiara jest taka ważna. Wiara jest bardzo ważna, jeśli chcesz żyć życiem chrześcijańskim. To tak ważne, jeśli chcesz działać z nadnaturalną mocą. Lepiej uwierz, że to, co będziesz robił, sprawdzi się. A więc jeśli chodzi o mnie, nigdy nie wątpię, gdy idę kłaść ręce na kogoś w czasie nabożeństwa, czy gdziekolwiek jestem. Charles ma taką samą wiarę. Kiedy wkładamy ręce na was, to spodziewamy się, że coś się stanie. Dlaczego spodziewamy się, że coś się stanie? Ponieważ wierzymy. Dalej jest powiedziane, i nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata ja i Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących i wielce zawodzących. A wszedł rzekł im, czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecie nie umarło, ale śpi i wyśmiali go. Czy widzicie, co zrobili niewierzący? Oni go wyśmiali. Ale czy wiecie, co Jezus zrobił? On ich wyprosił z pokoju, ponieważ niewiara może zatrzymać uzdrowienie. Jak wielu z was o tym wiedziało? Pozwólcie, że powiem wam coś. Pokażcie mi zgromadzenie, na którym by było 50% mocnych wierzących. Wierzę, że w takim zgromadzeniu każdy zostanie uzdrowiony. Dlatego powiem wam, że lubię, gdy na te uzdrowieńcze zgromadzenia przychodzą wierzący. Lubię też widzieć niewierzących, aby oni mogli być uzdrowieni i zbawieni. Lubię widzieć niewierzących, którzy są uzdrowieni. Ale powiem Wam coś, jeśli są wierzący, to niech wierzą i wierzą i wierzą, a wtedy bardzo łatwo będą się dziać cuda dalej Marek mówi, on wziął ze sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i przed tam, gdzie leżało dzieci. I ujrzawszy dziewczynkę, ująwszy za rękę, co zrobił. Co? Dotknął ją. To właśnie było włożenie rąk na nią. Dobrze. I ująwszy ją za rękę rzekł jej. Talita Kumi, co znaczy dziewczynko mówię ci wstań i zaraz, to znaczy natychmiast dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. To mogło być wielkie osłupienie, czyż nie tak? Wielkie osłupienie z zachwytu. On zastosował dwie zasady wiary. Po pierwsze, on dotknął ją. To mój najulubieńszy sposób. Myślę, że to jest najłatwiejszy sposób ze wszystkich. Po prostu mówisz w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Wielokrotnie Charles i ja mieliśmy długie kolejki ludzi proszących o modlitwę, a z nikim nie jesteś w stanie spędzić przecież 20 minut. Czy wiecie, o czym mówię? A więc pokrótce. Musimy przerobić coś, tak jak na skróconym formularzu podatkowym. Musimy przerobić krótki kurs, to jest ci, którzy wierzą, będą kłaść ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. A więc to, co powinniśmy robić, to mówić w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, mówię Wam, czasem dostajemy setki listów po takich nabożeństwach, w których ludzie piszą, że sto Mówiąc w tłumie, chociaż nie mówili o swoich problemach, zostali uzdrowieni, ponieważ z naszych rąk wypływała moc martwych stałego. Druga zasada, którą stosował, wypowiadał słowo. Wypowiadał słowo. On posłał swe słowo, aby ich uzdrowić i uwolnić ich od zguby. On posyła swe słowo. Wielokrotnie tak się dzieje podczas uzdrawiania, jeśli masz czas, jeśli zwykle właściwie tego czasu nie mamy, to kładziemy ręce na chorego i przemawiamy do tego ciała. Nakazujemy ciału, aby dopasowało się do Słowa Bożego. Dobrze. Jest też inny przykład w Ewangelii Marka, 7 rozdział 32-35. Jest to przykład uzdrowienia głuchoniemego przez Jezusa. Czytamy. I przywiedli do Niego głuchoniemego i prosili Go, aby położył nań rękę. A wziąwszy Go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy Jego. Co On uczynił? dotknął, położył ręce na chorego, to znaczy, że nie trzeba kłaść rąk na głowę. Czy trzeba kłaść ręce na głowę, aby uzdrowić? Nie. Gdzie masz położyć ręce? O ile tylko to jest miejsce intymne, to połóż swoje ręce na tę chorą część. Jeśli uszy potrzebują otwarcia, to czy wkładasz palce do uszu? Nie. Wkładasz palce do uszu. Pośleń moc zmartwychwstałego do ich uszu tak więc Jezus położył na nim swą rękę i odprowadził go z dala od tłumu włożył ręce do uszu jego i splunął o to było namaszczone splunięcie alleluja on splunął i powiedział do niego efata co oznacza niech się otworzy i od razu uszy otworzyły się i rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. Chcę Ci powiedzieć bardzo ciekawą rzecz, o której Charles pytał, czytał kiedyś odnośnie tego spluwania. W naszej kulturze dzisiaj nie należy to do subtelności. Nie chodzimy plując dookoła na ludzi. Dzieci tak robią, bo jeszcze nie nauczyły się zasad. Właściwie jest to jedną z najpaskudniejszych rzeczy, jakie dzieci mogą robić w szkole, to opluć kogoś drugiego. I czy wiecie, że one wcale nie muszą się tego uczyć, ani trenować? Taką mają naturę. To właśnie natura Adama jest w nich. Czytałam kiedyś ciekawą rzecz. Właściwie Charles, któregoś dnia opowiadał, mówiąc, że kiedy pluli na Jezusa, to, co oni właściwie robili, rzucali przekleństwo na Niego. A Jezus, kiedy splunął i dotknął języka tego człowieka, to złamał przekleństwo, które tam było. Pewnego razu czytałam ciekawy artykuł. W dawnych czasach, w kulturze żydowskiej, pierworodny Syn wierzyło się, że ma moc uzdrowieńczą zawartą w ślinie. Jezus był pierworodnym Boga. Czy to jest prawdą, czy nie? Naprawdę nie wiem, ale przyszło to z wielkim odkryciem w części na tego człowieka. Pomyślałam, że to było bardzo ciekawe, w co wierzą Żydzi, że jest uzdrawiająca moc w spluniętej ślinie pierworodnego. Urodzony jako drugie dziecko tego nie miał. Miał to pierworodny. Dobrze. Jezus włożył palce do uszu chorego i uszy jego otworzyły się. Charles i ja w Colorado mieliśmy pewnego razu 38 czy 39 głuchych ludzi, którzy przyszli na zgromadzenie. Myśmy wkładali palce do uszu. Często przesuwamy się jeden za drugim. Wkładamy po, dro po drodze palce do uszu. Na 39 przypadków 38 zostało uzdrowionych podczas gdyśmy wkładali nasze palce do ich uszu i mówili o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 Zanim przyjdzie Charles, opowiem krótką historię, ponieważ on będzie się dzielić czymś, co ułatwi wam zrozumienie. Dlaczego macie moc, gdy wyciągacie ręce i dotykacie? Byliśmy w Talsa, gdzie prowadziliśmy seminarium na temat, jak uzdrawiać chorych. Powiedziałam tak, że Jezus nie powiedział, ci, którzy wierzą, będą kłaść ręce na chorych i uzdrawiać ich, jeśli tym chorym będzie ktoś inny niż ty sam ponieważ możesz także samego siebie uzdrowić. Czy wiedziałeś o tym? uczyliśmy ich tak, jeśli masz ból głowy a tak wiele ludzi cierpi na ból głowy nie rozumiem dlaczego, ale cierpią bóle głowy to plaga podeszła pewna kobieta i powiedziała chcę Ci pokazać, jak możesz uzdrowić siebie samego tak więc powiedziałam, chcę abyś powiedziała wyjdź w imieniu Jezusa i dotknęła swą ręką głowy ona powiedziała, wyjdź w imieniu Jezusa ból głowy zniknął ale ona została powolona przez moc Bożą mówię Wam, że naprawdę jest moc dobrze, podejdź kochanie i przekaż im dobre wieści a panu, mamy tylko dobre wieści, bo słuchamy tych pochodzących ze Słowa Bożego. Halleluja! Dziękuję Ci, Jezu. Mówimy teraz o nakładaniu rąk na chorych. Czytaliśmy wiele artykułów napisanych przez różnych ludzi i oni próbują to terrorystyzować. Czy dobrze odebrałem słowo? Próbują wyjaśniać na wam, byście wiedzieli. Co się wydarza, kiedy nakładają ręce na chorych przez wiary? Ta wiara zawsze odgrywa ważną rolę w tym, co czynimy, bo wszystko, co czynimy bez wiary jest grzechem. Ale coś szczególnego się prawdziwie wydarza. Jeśli potraficie pojąć to wystarczająco prosto, nie będziecie mieli żadnych problemów w zrozumieniu, jak kłaść ręce na chorych, by zostali uzdrowieni. Popatrzmy, popatrzmy na wyłącznik światła. Ilu z Was... Ilu z Was kiedykolwiek korzystało z tego urządzenia? Okej, okay. okay. sprytni jesteście. Wy wszyscy w szkole wideo z pewnością też wiecie, jak to urządzenie wygląda. Przez wiarę widziałem Was, a także ręce podnoszące się. No. Więc jeśli macie wystarczającą ilość wiary, ażeby włączyć światło, to z pewnością macie też jej dosyć, by uzdrawiać chory. Dlaczego? Bo gdzieś tam, gdzie Wy jesteście, czy tutaj my w mieście światłości, jest generator. Ten generator właśnie wytwarza prąd, a gdy prąd zaczyna płynąć poprzez przewody do budynku, w zasadzie dzięki tym przewodom prąd ten płynie. Ten przewód podłączony jest do generatora źródła w mocy i dochodzi do budynków. I A to źródło światła, a gdy zapalasz światło, to widzisz światło, bo to jest energia. Energia z elektrowni. I ta energia przepływając przez włókno żarówki świeci. Zapala się żarówka, ale między źródłem mocy, a jego końcówką, żarówką jest coś takiego jak wyłącznik. I co się dzieje? Jeśli nie znasz się na tej potężnej wiedzy o elektryczności, Aleluja. Masz przewód, który łączy źródło mocy z jej odbiornikiem i gdy wyłączysz wyłącznik, to tak jak gdybyś przerywał przewód. Tak, dlatego nazywa się to urządzenie wyłącznikiem. Rozdzielasz przewód, wtedy elektryczność, energia przestaje przepływać ze źródła do Twojego odbiornika. Gdy włączysz te, to łączysz te przewody z powrotem, możesz to zrobić z elektrykiem, bez wyłącznika, oni tak często robią, gdy zakładają instalacje elektryczne, a gdy masz przewody pod napięciem, od tak sobie leżące na ziemi, to wyglądają jakby się nic nie działo, gdy tylko je dotkniesz, to może się znaleźć w niebie albo w piekle, szybko, Aleluja, bo tam jest prąd, widzisz, bo tam jest moc podłączone do źródła mocy. Więc gdy jesteś napełnionym duchem żyjącego Boga, gdy przyjąłeś przez Duchu Świętym, duch żyjącego Boga całkowicie bez reszty wypełnia Twojego ducha. Nasz duch jest nasz, naszego wymiaru, wymiaru naszego ciała. Gdy dotykam mojej łysiny, to dotykam mojego ducha. Gdy dotykam bocej nogi, to dotykam mojego ducha. Twój duch jest tak samo duży jak Twoje ciało. Twój duch jest napełniony Bożym Duchem, jeśli jesteś oszczony, Duchu Świętym. Całkowicie napełniony Duchem. Duch Boży jest jak oddech. Energia, powiew, siła, moc. Moc, tak, to Jezus tak nazwał. Gdy kobieta cierpiała na upływ krwi, dotknęła się jego szat, on odpowiedział, odczułem, że moc wyszła ze mnie. Co wyszło z niego? Moc Boża. Jezus powiedział, to nie moją mocą dokonuje tych cudów, ale to jest moc od Boga. Lepiej dla Ciebie wierzyć, że to nie jest przez to ją że to nie czynisz przez Twoją moc te cuda, ale przez ojc, moc Ojca. Tak więc masz w sobie generator, źródło wytwarzające moc Ducha Świętego. Ty jesteś tylko tym wyłącznikiem, a ten chory jest jak gdyby żarówką. To, co mamy do zrobienia, jest włączyć energię. Gdy kładziemy nasze ręce na tej osobie. Energia Boża przepływa przez nie na inne ciała. I ta moc uzdrawia chorego. Pewien człowiek, który w latach 40. brał udział w tym potężnym przebudzeniu zielonoświątkowym w usługze uzdrawiania, skontaktował się z nami kilka lat temu. Powiedział, nie chcę, aby mnie teraz to ominęło. Jakoś nie mógł włączyć się w ten nadnaturalny przepływ. Gdy stał pewnego dnia w przedpokoju naszego domu, powiedział, wydaje się, że gdy ty i Frances oczekujecie od ludzi, że znajdą się pod wpływem mocy, gdy kładziecie na nich ręce, oczekujecie uzdrowienia wypływającego z was. On zapytał, czy możesz mi to trochę wyjaśnić? Powiedziałem, popatrz na ten włącz. Mieliśmy wtedy wyłącznik sensorowy, który wystarczyło tylko dotknąć, aby włączyć światło. Wyjaśniłem mu to, co teraz Wam wyjaśniłem i on sam był zdziwiony, jak to jest wszystko proste. Ilu z Was umie zapalić światło? Czy wiecie, że możecie uzdrawiać chorych także? Pozwólcie, że zdradzę Wam małą tajemnicę. To czyni moc Boża. Gdybyśmy byli tam, gdzie nie ma elektrowni, czy jakiegoś generatora, wtedy nie mamy energii elektrycznej. Francis i ja próbowaliśmy przez dwa lata, a ja może dłużej, modlić się za chorymi. Próbowaliśmy ich uzdrawiać i może 10 z 10 tysięcy było uzdrowionych. To nie był za dobry procent. A jak już Francis wam mówiła, jedna umarła. Może i więcej nawet umarło. Nie wiem, ale jakkolwiek. To nas nie wstrzymywało, nasza praca to czynienie tego, co Jezus nam powiedział. To nam komplikowało sprawę nakładania rąk na chorych, wiedząc, że będą uzdrowieni. Musisz to odwrócić, ale jak, to, to, jak, jak dostać ten generator? Nauczyliśmy, nauczaliśmy na temat Ducha Świętego Frances i ja. Myśleliśmy, że to, co trzeba zrobić, to powiedzieć wiarą Jezus bawnie i On by to zrobił, jeśli tylko wierzysz. Ale myśleliśmy także, że wystarczy powiedzieć, że mnie Duchem Świętym wierzę, że jestem napełniony Duchem Świętym. Dlatego jestem napełniony Duchem Świętym. Więc z tą wiarą poszliśmy, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. A to jest moc Boża i że możemy kłaść ręce na chorych, a ludzie będą uzdrawiani. Ale oni nie byli. Dlaczego? Bo przeoczyliśmy coś ze Słowa Bożego. W szesnastym rozdziale Marka nie tylko jest przepowiedziane, że ci, którzy uwierzyli będą kłaść ręce na chorych, a oni wyzdrowieją, ale też ci, którzy uwierzyli innymi językami będą mówić. A to jest przez Duchu Świętym. Gdy otrzymałeś przez Duchu Świętym i dary Ducha, wtedy On będzie powodował, że będziesz mógł mówić do Wszechmogącego bezpośrednim językiem duchowym. To jest ta droga. To jest źródło mocy. Dzięki temu generator mocy jest zainstalowany w Tobie i Ty stajesz się w zasadzie świątynią Ducha Świętego, który jest w Tobie. Możesz być nowonarodzonym, bo Bóg Cię odrodził przez Jezusa w tym Duchu i dzięki Jezusowi jesteś zrodzony na nowo. Ale to nie daje mocy, bo sam Pan Jezus powiedział nie swoją mocą to czyni, ale mocą Mego Ojca. On miał życie Boże w sobie, bo to Bóg umieścił nasienie w łoni, w łoni matki, Jego Marii. My mamy życie Jezusa w sobie. Mamy życie Boże w sobie, gdy Jezus przychodzi w zbawieniu, ale nie jesteśmy odziani mocą, jak i Jezus. Nie był odziany mocą, gdy się urodził tutaj na ziemi. On został przyodziany mocą, gdy miał około lat trzydziestu. Został ochrzczony w wodzie. Wyszedł z wody i w Duchu, Duch Święty stąpił na Niego, jak gołębica Jezusa. Jezus otrzymał moc Ducha Świętego i z tą mocą Jezus czynił te cuda. Tylko jedynie przez moc Ducha Świętego On czynił te wszystkie nadnaturalne rzeczy. Widzicie, On mógł przedtem nauczać. Czynił to już, gdy miał lat 12, bo Duch Boży objawiał Mu, dawał Mu światło i otwierał możliwości, by usługiwać, bo duch Boży był z Nim i mówił do Niego i pokazywał Mu, co ma robić. Ale gdy otrzymał moc ducha, wtedy mógł czynić rzeczy nadnaturalne, więc aż do momentu, kiedy nie zostajesz przyodziany mocą, jak oni tam w dzień. 50, czy jak Jezus, gdy miał 30 lat, dopiero gdy otrzymasz tę moc, wtedy duch Twój napełniony jest mocą i Ty możesz uwolnić tę przeogromną moc na ciała, by były uzdrawiane. Oni wyzdrowieją. Bez tego, może powiesz, wątpię w to. Ja wam. Jeśli wątpisz, z pewnością nie będą uzdrawiani. Dlatego też widzimy bardzo, bardzo mało uzdrowień poza charyzmatycznym czy zielonoświątkowym kręgiem, bo w tych kręgach tylko ludzie otrzymują ducha świętego. Tak jak już Frances powiedziała. Będę nauczał później, jak uzdrawiać bez chrztu w Duchu Świętym. Możesz być uzdrowiony przez Słowo Boże i modlitwę, ale w ogóle Jezus nauczał nas różnych sposobów uzdrawiania. Będziemy nauczać tych różnych sposobów uzdrawiania chorych. Ale źródłem mocy jest Duch Boży żyjący w was. Tak, Bóg chce przekazać swoją moc z niebios i uzdrawiać ludzi, co często robi. Ale w Bożym planie jest, abyś ty i ja głosił Ewangelię, uzdrawiał chorych, wyganiał demony. Jesteśmy ciałem Pana Jezusa Chrystusa. On mieszka w nas. Duży Boży Duch mieszka w nas. Gdy my chodzimy po tej ziemi, to jesteśmy żyjącymi ciałami Pana Jezusa. My sami nie jesteśmy duchowymi, ale mamy duchowość Wszechmogącego Boga i Pana Jezusa we sobie, a w tej mocy możemy wszystko, wszystko, wszystko, wszystko wykonywać. Hallelujah! Pała Bogu! Chwała Bogu! To wiecie, naprawdę mnie podnieca. Więc ja Wam powiem, to jest ciekawe. Więc co, co ci pozostaje? by włączyć się dla Jezusa. Jeśli nim jeszcze nie zostajesz włączony. Aleluja, chwała Bogu. Ale gdy jesteś włączony, to stajesz się światłością świata. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Gdy to światło przedostaje się do życia, ludzi znika ciemność. Oni widzą swoje grzechy i wtedy dopiero mogą przyjść do Jezusa Chrystusa i prosić Go, by On się stał ich światłością. A ty i ja w zasadzie zostaliśmy przez Jezusa Chrystusa uznani za światło świata. A to się dzieje przez cuda i znaki, bo ludzie widzą Jezusa żyjącego w naszym życiu. Tak, Syna żyjącego Boga, który jest naszym Zbawcą i żyje w nas i wierzą, bo widzą nadnaturalną moc. Jeśli mi nie wierzycie, dla słów, które mówię, powiedział Jezus, to wierzcie dla cudów i dzieł, które czynię. Chwała Bogu. Patrzcie, oto ręce Charlesa. Uczynione z gliny. zresztą każdego z nas. Jeśli pójdziesz do mnie i ja położę moje gliniane ręce na Twoje gliniane ciało, to się nic nie wydarzy glina, glinę nie uzdrowi. Ale energia Boża przepływająca przez tę glinę, a to ze względu na Ducha Bożego we mnie, ta moc Boża przechodzi przez mego Ducha, przez moje ciało, na Twoje ciało i doznajesz uzdrowienia. Nie dlatego, że to ciało może uzdrawiać, ale to czyni Duch Święty. Nic z nas, nic z nas. Bogu należy się chwała. Jezus otrzymał chwałę. Jesteśmy tylko usługami Jego, tymi, którzy wykonują Jego pracę. Jesteśmy ciałem Pana Jezusa Chrystusa i mamy rozkaz. Nakazano nam, aby oznajmiać Dzieła Pańskie. Mamy iść i głosić Ewangelię i znaki i cuda będą nam towarzyszyć, jeśli tylko spełnimy te warunki. Halleluja! Chwała Bogu! A więc... Frances mówiła o meritum natury uzdrawiania poprzez nakładanie rąk. Jest wielki pożytek w nakładaniu rąk, ale nasze ciała w zasadzie już zostały uzdrowione. Bóg mówi, umiłowany, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak samo się ma dusza Twoja. Jeśli jesteś zrodzony i masz ży, żyjesz życiem świętym, a dusza Twoja, duszy twojej się powodzi, wtedy Bóg pragnie, byś był zdrów. Nie pragnie wiedzieć, widzieć Ciebie chorym. Bóg nas stworzył zdrowymi, dlatego jeśli jesteś zraniony, na przykład twój palec jest zraniony, Bóg tak wszystko zaplanował, że wszystko się samo goi. Twoje ciało jest tak stworzone, by się broniło przed chorobami. I w zasadzie w większości przypadków tak jest. Ale czasami sami ściągamy chorobę na siebie, bo gwałcimy Boże prawa. Przez złe nastawienie, czy przez złe przyzwyczajenia, nie spożywając wystarczająco wody na przykład, możesz spowodować wiele kłopotów w twoim ciele. Ignorujesz wodę. Pijemy wszystkie inne napoje i nasze ciała zapadają na chorobę. Różne. To nie Boży błąd. Też nie powód szatana. To po prostu nasz błąd, bo to czyniąc zapraszamy choroby do naszego ciała. Ale Bóg przewidział drogę do uzdrowienia. To, co najlepsze od Boga, to nie chorować, ale jako że ludzie chorują, bo żyją w tym świecie. Bóg przygotował sposoby dla uzdrawiania chorych. Wielokrotnie, gdy usługujemy, ludzie przychodzą z guzami na ciele. Pamiętam, kiedy pewien człowiek przyjechał do nas, mając guza na tylnej części karku, wielkości jaja kurzego, tak wielki. I on przyszedł, gdy staliśmy przed dwoma czy trzema tysiącami ludzi. Ja go uderzyłem w to miejsce, gdzie był ten guz. Odczułem, że tak mam zrobić, tak więc uderzyłem go. A on spadł pod działanie mocy, powstał i już nie miał guza. Był to bardzo dziwny i spektakularny widok, ale w tym wieczorze nie, byłeś, nie było żadnych kłopotów zyskawaniem cudów, uzdrowienia. Widzisz, po prostu dotknąłem guza i on zniknął, tak jak i ten pełen grzechu człowiek, gdy tylko poprosi Pana, by mu przebaczył te grzechy, raz na zawsze znikają. Guz był i znikł. Gdy prosisz Jezusa, by przebaczył Ci Twoje grzechy, które są naraz, one znikają. Znikają. Chwała Bogu. U Uczniowie Jezusa widzieli znacznie więcej cudów, aniżeli te opisane tutaj, ale te, które zostały spisane, słuchaj, w jakim celu te wszystkie uzdrowienia te cuda były spisane, abyście wierzyli, że jest On Mesjaszem, Synem Boga i wierząc w Niego mieli życie wieczne. Tak, Twoim celem w uzdrowieniu powinno być zdobywać ludzi dla nieba. Te cuda są po to, by ludzie uwierzyli. Nie zapominajcie o tym. Możesz uzdrowić 10 tysięcy ludzi, pozwolić im iść do piekła i nic im nie pomogłeś. Jedynie, że jako zdrowi się tam dostali. Dożyli z reszty swego życia w komforcie zdrowia. Ale w piekle już nie będzie żadnej różnicy. Tam będzie kiep. Ja nie chcę być wśród tych, a tych aleluja, Chwała Bogu! A więc teraz, wielokrotnie, gdy zaczynamy usługiwanie na temat nakładania rąk, wiara ludzi wzrasta. A czy Twoja nie wzrosła? Czy nagle nie pomyślałeś? O, gdy tylko dotknę tego następnego guza, który się wydarzy, przydarzy mi, to zobaczę jak znika z moich oczu. A potem powiem im o zbawieniu. Widzisz, budujesz swoją wiarę. Pewnego razu kobieta, 42-letnia, przyszła ze złamanym nosem, a złamanie to nastąpiło, gdy miała, miała 4 lata. Jej, na, jej nos wyglądał jakby trójkąt, przyszła po uzdrowienie. Teraz mówimy o nakładaniu rąk. Wziąłem więc mój mały palec i dotknąłem jej nosa, po prostu w ten sposób. I ten nos przed moimi oczyma się wyprostował. Kości się wyprostowały. To jest cudne, ale to nie moja moc i nie glina. Glina do gliny. To jest energia Boża, która została przekazana i nos został wyprostowany przez cud Boży. Kilka lat minęło od czasu i byliśmy na obiedzie, na meksykańskim obiedzie w Teksasie. Siedzieliśmy tam przy Wielkiej Stole z nimi. Ludźmi zacząłem opowiadać im tę historię, bo takie opowiadanie buduje wiarę, chwalimy Boga wtedy. Kobieta siedząca przy mnie, której w zasadzie się nie przyglądałem ostrożnie, ale by to zilustrować, skierowałem się ku niej, mówiąc, co ja zrobiłem, to tylko dotknąłem w taki sposób jej nosa. Dotknąłem jej nosa, ja jej matka, żona pastora siedziana przeciwko nas, przy stole i krzyknęła do męża, kochanie, popatrz na jej nos. Wyprostował się. Widzicie, dzięki wierze, jaka wzrosła podczas opowiadania tej historii, jej nos się wyprostował też. Nawet jeszcze trzecia osoba została później uzdrowiana, gdy o tym. Dlatego też publikujemy te cuda w książkach i opowiadamy przez radio i telewizję, opowiadamy tłumom, opowiadamy poszczególnym osobom. Gdy przeżyłeś cud, mów o nim często, by ludzie wierzyli w Jezusa. Nigdy go nie zatajaj. Opowiedz o nim, otwórz swoje usta i mów, by ludzie poznali, że Jezus rzeczywiście żyje. Chrystus sobie, nadzieja chwały, a gdy masz Jezusa, masz Boga w sobie, masz potężną moc. Aleluja. Frances napomknęła trochę o tym, gdzie nakładać ręce na chory. W większości przypadków, w przykładach dawanych przez nią i mnie, mówiliśmy o nakładaniu rąk na uszy, oczy, noc i różne ciała, części ciała, ale bądź... Świadomy i pamiętaj, że to jest moc Boża, która dokonuje uzdrowienia. Wierzę, że możesz nakładać ręce na te części ciała, które potrzebują uzdrowienia, by energia przechodziła. Tak jak z zaszczykiem, który jest podawany do ramienia, czy do uda i lekarstwo wchodzi do krwi. I tak penicylyna rozchodząc się po ciele, zabija bakterie, czyniąc to, co ma zrobić. To samo może być w przypadku energii Bożej. Kła kładąc ręce na stopy, moc Boża e, jest potężna. E, kładę ręce na stopy, które potrzebują uzdrowienia i one podlegają działaniu Bożej mocy. Wierzę, że Ty nie ulegasz działaniu mocy tak długo, jak ona nie dojdzie do Twojego mózgu, a może duszy. Ale gdy dotkniesz ciała, energia Boża przepływa. Może to trwać jakiś czas, ale ona dojdzie. Dlatego też nakładamy ręce na głowę. Dlaczego to czynimy? Większość ludzi, kłada ręce na głowę, bo to wygląda religijnie. Często takie obrazy oglądamy. Czasami typowo przeciętna osoba uzdrawia taka jak ja i ma odczucie winy, ale często ten obraz obserwuję. Przychodzę i oni się modlą. O Jezu, oddaję się teraz Tobie. Zamykają oczy szczelnie. Ja Wam powiem. To nie zamykanie oczu uzdrawia chorego. To nie o tym tu mowa. Nie. Zamykanie oczu nie uzdrawia chorych. Jakkolwiek w Biblii mowa o Jezusie, on miał otwarte oczy, patrzył w górę na ojca i wtedy się modlił. Widzicie, ani Jezus, ani Piotr, Jakub czy Jan nie mogliby opisać tych wszystkich cudów, gdyby mieli oczy zamknięte. Więc halleluja za to. Wkładamy ręce na stopy. Tak, Frances mi przypomina... Niekoniecznie muszę, muszą to być ręce. Energia Boża wychodzi z całego naszego ciała. Kiedyś przy, przechodziliśmy potrącając łokciem kogoś, kto został powalony przez moc Bożą i uzdrowiony. Pewnego dnia Frances przychodziła i głuchego uszy się otwarły. Pewnego razu kobieta powiedziała mam około 25 czy 26 nagniotków na mojej stopie. Frances nie lubi się zginać za bardzo, więc ona położyła swą stopę na jej stopie i powiedziała w imieniu Jezusa. Boża energia została uwolniona. Kobieta to poszła do ubikacji, zjęła pończochy, wycząsnęła z nich 26 korzeni na Aleluja. Tak więc moc Boża przejdzie Wydaje, przez, przez ciebie, to, to ciebie gdziekolwiek, bo to moc Boża uzdrawia. Więc usługiwanie, nie tylko czasami trzeba kłaść ręce czy stopy, czy łokcie, jeśli to potrzebne. Twoje ręce są także sługami Bożymi. Twoje ręce to narzędzia, które Bóg dał, byś nim pracował. Są bardzo praktyczne. I wierzę, że moc Boża przez nie przechodzi łatwo. Ale gdy prawdziwie uświadomisz sobie, że energia Boża przechodzi really przez wszystkie części two, tego ciała, to możesz użyć je, bo wszystkie części Twojego ciała uh, mogą być użyte. Bądź uh, po prostu blisko ludzi. Energia Boża nie uh, tylko uh, przejdzie uh, przez uh, Twoje uh, ręce, ale przejdzie też przez całego Twojego ducha. Tak. W zasadzie przypuszczam, że można położyć, no nie powiem, może mój żołądek albo każdą część mego ciała i Boża energia przejdzie E, tak, jest podmuch wiatru Bożego. E, tak, jest e, jak poryw w naszej skórze. E, tak, to, to jest wyjście Bożej mocy z swego ciała. Dlatego też w wielkich zgromadzeniach, gdy wiara ludzi wzrasta, oni otrzymują uzdrowienie gdziekolwiek są. To dlatego, że wiara wśród zgromadzonych wzrasta i Duch Boży zaczyna przepływać i ty czy ktoś tam siedzący, gdy tylko zaczniesz wierzyć, stajesz się receptorem mocy Bożej. A gdy otrzymasz tę moc, jesteś uzdrowiony. Musisz wierzyć, że będziesz uzdrowiony, ale nie musisz walczyć o wiarę. To jest łatwe być uzdrowionym. To jest bardzo łatwe. Jezus dał takie polecenie. Idźcie, kładźcie ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. To jest Jego 11 słów, jakie nasz Pan Jezus przekazał przed niewostąpieniem. Idźcie, kładźcie ręce na chorych i oni wyzdrowieją. Jezus żyje w nas. Jezus jest ten sam. Dzisiaj, jak i wtedy. A my jesteśmy po prostu Jego ciałem. Mamy wszelką władzę. Bóg dał Jezusowi wszelką władzę na niebie i na ziemi, a On dał tę władzę Jemu, a Jezus nam przekazał, no, uczynił nas swoimi agentami, uczynił nas swym ciałem, powiedział, teraz wyjdźcie i głoście Ewangelię, opowiadajcie dobrą nowinę światu i uzdrawiajcie chorych, a znaki i cuda będą Wam towarzyszyć. Jest tylko jeden Boży Duch Święty, ten Duch żyjącego Boga mieszka w nas, dlatego gdy mamy Pana Jezusa, Jego Duch Boży mieszka w nas, wtedy wszystko możemy. Niech każdy powie ze mną, jeśli Charles i Frances mogą uzdrawiać to ja też mogę. Jeśli Jezus mógł uzdrawiać chorych, gdy był człowiekiem, ja też mogę uzdrawiać. Alleluja. Oddajmy Jezusowi oklaski. Alleluja. Chwała Panu. Chwała Panu. Jak uzdrawiać chory. Godzina trzecia. Halleluja! Chwała Bogu! Mówię Wam, jesteście podniecającym tłumem. Mówi Francis Hunter ze Szkoły Usługiwania w Mieście Światła gdzie mamy najbardziej podnieconych, z pewnością najbardziej z całego świata podnieconych studentów. Czy tak? Ha, ha, ha, Zgadzacie się z tym? Dobrze, w porządku. Cieszę się, że każdy z Was, studenci, może tu być. Jestem zachwycona tym, co Bóg robi w naszym życiu, jako wynik nauczania jak uzdrawiać chorych? Wiecie, ja naprawdę wierzę, że nauczanie, jak uzdrawiać chorych, jest jedną z największych rzeczy, jaką musisz się nauczyć. Ponieważ Jezus powiedział, jeśli Ty nie wierzysz mi w to, co powiedziałem Ci, to uwierz w te cuda, które czynię. I jako, że często słyszeliście, jak mówiłam, że cuda są warte, aby wypowiedzieć miliony słów, wierzę w to z całego serca i z całej duszy. Mówiliśmy wczoraj o wkładaniu rąk. Dzisiaj mam zamiar mówić o wkładaniu rąk plus... Właściwie w czasie tej godziny poruszamy dwa, trzy różne tematy. Wielokrotnie stosujemy zasadę Jezusa, która jest zapisana w Ewangelii Marka 16:18. Ci, którzy uwierzyli na chorych, kłaść ręce będą, a ci wyzdrowieją. Przy okazji przypomnę Wam coś. Lubię to, co Pan Jezus powiedział. On nie powiedział, ci, którzy wierzą, będą kłaść ręce na chorych, a oni być może od czasu do czasu, na przykład w każdy trzeci czwartek miesiąca. Niektórzy okazyjnie są uzdrowieni, jeśli naprawdę mają szczęście. Ale jak wiele z Was wie, że u Jezusa nie ma szczęścia? Absolutnie nie ma szczęścia. Widzicie, On był pozytywny i przemawiał pozytywnie i tak przekonująco. I my powinniśmy, ponieważ jesteśmy stworzeni na wyobrażenie Boże, ponieważ Jezus mieszka wewnątrz nas i my powinniśmy z tym samym pozytywnym nastawieniem przemawiać. Pamiętajcie, co powiedzieliśmy. Jeśli Charles i Francis mogą to zrobić, to kto jeszcze może to zrobić? My możemy. Kto jeszcze może to zrobić? My możemy. Wy możecie. Tak. Dlatego, że On tak powiedział. Gdyby tak nie powiedział, nigdy bym nie próbował. Ale ten fakt, że to on powiedział, że będziemy zdolni robić to, co on powiedział i nawet większe rzeczy robić, jest ogromną wspaniałą obietnicą. Wielokrotnie w uzdrawianiu chorych jest więcej niż jedna rzecz, którą będziecie robić podczas uzdrawiania poszczególnych osób. Wydaje mi się, że przyczyną, dla której wiele osób nie przeżywało uzdrowienia na nabożeństwach w przeszłości, było niezrozumienie sprawy, jak uzdrawiać chorych. Czasem myślimy, jeśli się tylko pomodlimy, to wystarczy. Jezus nigdy nie modlił się o chorych. Niech każdy Powtórzy. Jezus, nigdy Jezus nigdy nie modlił się o chorych. Czy to nie wstrząsa waszą teologią? Dobrze, to porusza teologią wielu ludzi, ponieważ oni myślą, to straszne. Nie, Jezus nigdy nie modlił się o chorych. On kładł na nich ręce i rozkazywał im, aby byli zdrowi. Albo też rozkazywał duchowi, aby wyszedł lub wypowiadał słowo, a oni musieli być posłuszni. Ale jest wiele różnych sposobów, w jaki Jezus to czynił i wierzę, że my powinniśmy sprawdzić te sposoby bardzo uważnie, abyśmy mogli dokładnie tak samo postępować. Zasada numer jeden. Wkładanie rąk jest podane w Ewangelii Marka 16.18. Będą kłaść ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. W tym stwierdzeniu nie ma żadnej wątpliwości ani niewiary. Kiedy powiedział, wierzący będą kłaść ręce na chorych i dalej, a ci wyzdrowieją. On tego nie poprzedził swym zwątpieniem, niewiarą, czymkolwiek, co by mogło spowodować kwestionowanie tego słowa. On po prostu powiedział, jeśli jesteś wierzącym, to będziesz wkładał ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Możesz włożyć ręce na siebie samego. Chcę to podkreślić jeszcze raz, ponieważ On nie powiedział, możesz kłaść ręce na chorych, ale nie możesz kłaść rąk na siebie, jeśli chorujesz. Jak wielu z was myśli, że diabeł lubi atakować chrześcijan? Macie zupełną rację. Kiedykolwiek macie ból głowy, od razu zróbcie tak. Za każdym razem, gdy zaczynam pisać książkę, przychodzi diabeł. On kłusuje wokół nas, mówiąc, ta, ta, ta, dam jej ból głowy. A wtedy głowa ją rozwoli tak bardzo, że nie będzie zdolna, aby myśleć ani pisać na maszynie. Nie, bądźcie, nie będziecie mogli pamiętać żadnego słowa, które piszecie. A więc powraca diabeł cały czas. Nigdy nie ustaje, kłusuje wciąż, ta, ta, ta, ta o to nadchodzi diabeł. A w tej samej chwili, kiedy widzę, że nadchodzi na mnie, to nawet nie przestaję pisać na maszynie. Mówię, wyjdź w imieniu Jezusa i dalej sobie pracuję. I chcę, abyście wiedzieli, że od czasu, kiedy zostałam uleczona z wysokiego ciśnienia krwi, wydaje mi się, że pół roku temu miałam ostatni raz ból głowy. Ale nie musisz go wcale mieć, jeśli dowiesz się, jak uzdrawiać chorych. A to, co ja radzę, kładę ręce na sobie. Są dwa etapy w tej sprawie. Czy to zauważyłeś? Po pierwsze, kładę ręce na siebie. Po drugie, mówię, wyjdź w imieniu Jezusa. Ból głowy jest czasem spowodowany duchem, tak więc rozkazuje duchowi, aby wyszedł w imieniu Jezusa. Czasami robimy to kilkoma różnymi sposobami. Ewangelia Marka 11, 23, 24 mówi, Zaprawdę powiadam wam, że ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieść się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz uwierzył w sercu swoim, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. A więc jeśli mówisz, mów w autorytecie. Jeśli masz zamiar wkładać ręce na chorych, rób to z autorytetem. Ale nie oznacza to też, że trzeba ich nokautować. Czy wiecie o czym mówię? Kiedy kładę ręce na ludzi, to nie może być to zabawą. Kiedy wkładam ręce na was, to wiecie, że wierzę, że coś się wam wydarzy, ponieważ kładę je w sposób stanowczy i zdecydowany. Chcę, aby nie było ani najmniejszej przerwy w połączeniu, ponieważ często dotykam ludzi tylko czubkiem palców. Kiedy kładę ręce na kogoś, to wkładam ręce i wierzę, że Bóg uczyni cud. W Ewangelii Jana 8:44 jest wspaniałe słowo do zapamiętania, ponieważ ukazuje osobowość diabła. Ono mówi. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Diabeł jest kłamcą. On jest ojcem kłamstwa i nie ma w nim żadnej prawdy. Pozwólcie, że pokażę wam, co diabeł robi, aby oddziaływać na ludzi. Może cierpisz na śmiertelną chorobę. Być może jesteś jak ten człowiek, który przyszedł do nas niedawno w Kanadzie miał raka złośliwego. Lekarze orzekli, że nie ma sposobu, aby go uratować. Ja nie wierzę temu, co diabeł mówi. Nie wierzę, kiedy diabeł mówi, rak cię zabije. I oczywiście, to jest pierwszy strach, który przychodzi na każdego. To tak, jakbyś myślał, umrę, umrę na raka. Człowiek ten miał wystarczającą wiarę, aby przyjść na nasze nabożeństwo. Myśmy mieli wystarczającą wiarę, aby położyć ręce na nim i rozkazać temu obrzydliwemu, wstrętnemu duchowi raka wyjść z niego w imieniu Jezusa. Było to w listopadzie, tuż przed świętem Dziękczynienia. Ponownie byliśmy tam jakieś dwa miesiące temu i wczoraj, późnym popołudniem, mieliśmy bardzo podniecający telefon, jaki można tylko mieć. Ten człowiek jest okazem zdrowia. On dał się przebadać. Nie znaleziono ani jednej chorej, rakowatej komórki, które to całkowicie wypełniały jego ciało. Hallelujah! A teraz, kiedy wierzący kładzie ręce na kogoś innego, a ci wierzą i kładą ręce na siebie z autorytetem, to diabeł wie. Czy wierzysz, czy nie? Jak wielu z Was wie o tym? Jeśli się wykręcacie i mówicie, nie myślę, że to zadziała. I to diabeł wie, gdzie jest Twój najsłabszy punkt. A teraz jeszcze inny sposób, w jaki diabeł oddziałuje na tych, na kogo wkładamy ręce. Wielu z nas, myślę, że wszyscy chciałoby, chciałoby zobaczyć każdy cud natychmiast, ale nie zawsze tak się dzieje. Czasami na wykonanie się cudu trzeba czekać do 12 godzin. Czasami zajmuje kilka godzin, aż się wypełni. Czasami wystarczy tylko 5 minut. Ale czy wiecie, że diabeł może zadziałać nawet w tym krótkim, pięciominutowym czasie, kiedy to odbieracie uzdrowienie? On może powiedzieć, widzisz, nie otrzymałeś, nie dostałeś, nie otrzymałeś go. Częstokroć w kolejce po uzdrowienie, kiedy tak słucham, jak ludzie mówią, nie otrzymałam, czasem nawet jeszcze nie zdążę zdjąć z nich rąk, a oni już mówią, nic się nie stało. Ponieważ oni oczekują czegoś niezwykłego w momencie uzdrowienia. Diabeł lubi, wierzcie mi, diabeł idzie za wami aż do końca całego procesu procesu uzdrowieńczego, kiedy wkładacie ręce na chorych. Czy wiedzieliście o tym? I on przemawia do każdego z tych osób i stale powtarza. On jest męczący. Jak wiele z Was wierzy, że diabeł jest męczący? On mówi te same głupie rzeczy cały czas. Każdemu on mówi nie otrzymałeś, nie otrzymałeś, nie otrzymałeś. A tym, którzy są przed nimi, innymi słowami. Kiedy jesteście tutaj, a osoba, na którą nakładaliście ręce, mówi nie dostałam tego, a do osoby, na którą będziecie wkładać ręce, następnie mówi nie dostałam. Tego. Nie uda ci się dostać. On jest taki głupi. On cały czas powtarza to samo i to ciekawe, że diabeł może się przyczepić do nas i spowoduje, że uwierzymy temu, co mówi. Chociaż tak naprawdę jesteście dobrymi, napełnionymi duchem chrześcijanami, którzy wierzą w Słowu. Człowiek o imieniu Jean, Jean Lily przyszedł na jedno z naszych spotkań wiele lat temu, właściwie do tego czasu, a było to dziewięć lat temu, kiedy przyszedł na jedno z naszych spotkań. Teraz jego historia stała się dość ciekawa. To jest historia nie tylko o wkładaniu rąk, ale o wkładaniu rąk plus robieniu coś jeszcze. Jim Lilly miał sklerozis multipleks, miał też cukrzycę, miał też wysoki poziom trójglicerydów i cholesterolu. Miał martwą tkankę w mózgu i po prostu umierał. On właśnie pisał książkę o tym, jak umrzeć z godnością. I ja mu zburzyłam ten pomysł. Chwała Bogu za to. Od 17 lat był sparaliżowany. Żadne z jego dzieci nie widziało go chodzącego jak tylko w wózku inwalidzkim lub w chodzeniu czy też o kulach. On umierał. Mieszkał w Phoenix, Arizona, a pewnego dnia oglądał program telewizyjny, a był tam kaznodzieja staruszek. On powiedział, że palec tego kaznodziei wydawał mu się bardzo długi, może na sześć stóp, a on stale zwracał się do kamery i mówił, z pewnością nie chodzisz do kościoła, ponieważ tam są hipokryci. A Jenny Lili powiedział, tak, tak właśnie, przytakiwał temu człowiekowi w telewizji. On powiedział, nie chodzę do kościoła, ponieważ jest tam wielu hipokrytów. A dalej ten stary, głupi palec mówił, ale przynajmniej oni coś robią, a ty nic. I Duch Boży przekazał go. Jako wynik tego długiego palca, który wychodził z telewizora, Jean Lily został zbawiony. Potem Bóg przemówił do niego i powiedział, pojechał do Orlando, Florida. Wiecie, że trzeba było dużo wiary zaangażować, aby umierając na raka, na złośliwego raka, kiedy się wie, że już nic nie można tutaj zrobić, Bóg powiedział, przeprowadźcie się jedźcie na Florydę. A oni nie mieli żadnych pieniędzy, aby pojechać na Florydę. Tak więc posprzedawali wszystko garnki, naczynia, sprzedali wszystko, co mieli, aby otrzymać wystarczająco pieniędzy, aby zajechać na Florydę. Ale wciąż nie widzieli niczego, jak zajechać tam. Jak wiele z Was wierzy, że potrzebna jest wiara? To wymaga jeszcze coś innego. Potrzebna jest pewność, że się usłyszało Boga. Jest wiele ludzi, którzy wyprowadzają się i odczytują historię kogoś innego i myślą, to takie zachwycające, to właśnie dokładnie to samo mi się przydarzyło. A to wcale nie to przydarzyło Ci się. Bóg tak mógł powiedzieć do jednej osoby, a do Ciebie mówi coś całkowicie innego. Pozwólcie, że powiem Wam, abyście byli pewni, że jesteście dostrojeni i że słyszycie Boga, a nie przechwytujecie tylko czyjegoś pomysłu, traktując Go jako swój. A więc Ginny Lili usłuchał Boga i pojechał do Orlando, Florida. Śmiesznie to było, ale pierwszego wieczoru już poszli do kościoła. Poszli do kościoła, który wierzył w uzdrowienie. Ginny e, nie wiedział nawet nic o uzdrowieniu. On nie wiedział, że Bóg wciąż jeszcze uzdrawia. Oto było pierwsze kazanie. On posłał swe słowo i uzdrowił ich i uwolnił ich od zguby. Psalm 107, 20. A uszy Lilii uchwyciły, posłał swoje słowo i uzdrowił ich. Wtedy to po raz pierwszy usłyszał o uzdrowieniu i pomyślał o tym, że to bardzo miłe. Wtedy pastor powiedział, Psalm 118, wiersz 17. A to było słowo, które naprawdę przemówiło do jego serca. Ja nie umrę ale żyć będę i będę rozgłaszał dzieła Pana. Nie umrę, ale żyć będę i będę rozgłaszał dzieła Pana. Czy wiecie, co się stało wewnątrz Jego serca? Nagle przyszła jedna z tych dziwnych rzeczy. Być może mogę być uzdrowiony. Uzdrowienie jest na dzisiaj. Wierzę, że Bóg chce mnie uzdrowić. Aleluja, chwała Bogu wiara zaczęła wzrastać w Jego sercu. I nagle On zaczął wierzyć, że nie tylko uzdrowienie było na dzisiaj, ale że uzdrowienie było dla Niego osobiście. I wtedy powiedział, Boże, gdybym mógł spotkać kogoś, kto kiedyś kładł ręce na kogoś, a Ci zostali uzdrowieni, albo gdybym spotkał kogoś, kto aktualnie wie o kimś, kto został uzdrowiony, powiedział, to wierzę, że mógłbym zostać uzdrowiony. Wierzę, że to Słowo jest dla mnie. Ja nie umrę, ale będę żył i będę rozgłaszał uczynki Pana. A ktoś podał mu do rąk kopię książki, od kiedy Jezus się przechadzał. To jest bardzo ciekawa historia o tym, jak Bóg postawił, naprawdę postawił Charlesa i mnie w usłudze czynienia cudów w Kościele Baptystów. On przeczytał tę książkę, odkąd Jezus przechodził, powiedział, o Boże, gdybym tylko mógł spotkać Charlesa i Frances, gdyby oni mogli tylko położyć ręce na mnie, wiem, że byłbym uzdrowiony. To był ten kontaktowy punkt. Ty możesz być tym punktem kontaktowym dla kogoś jeszcze. Czy wiedziałeś o tym? Ktoś może powiedzieć, gdyby tylko położył ręce na mnie, wiem, że byłbym uzdrowiony. Ktoś może powie Ryszardowi, O gdybym się tylko dostał do Ryszarda, on mógłby włożyć ręce na mnie, wiem, że byłbym uzdrowiony. Czy ty wiesz, co ktoś powie do Lary Rasmussen? O gdyby on tylko mógł włożyć ręce na mnie, ja wiem, że on ma moc uzdrowieńczą w swoich rękach. O gdybym mógł tylko położyć ręce na mnie, wiem, że byłbym uzdrowiony. To właśnie jest punkt kontaktowy. Pamiętaj, oni nie patrzą na Ciebie jako na jednostkę. Oni patrzą na Ciebie jak na nosiciela. Jak wielu z Was wie, o jakiego nosiciela chodzi dobrze. Oni patrzą na Ciebie jak na nosiciela mocy Bożej, która będzie przepływać przez Was na nich i sprawi uzdrowienie. Tak książka zmieniła jego życie. Uważał, to było bardzo ciekawe. A następną rzeczą, jaką wziął do ręki była gazeta. A w niej przeczytał, że Charles i Francis Hunterowie będą w hotelu Disneyland czy Hilton Hotel, czy gdziekolwiek to było, nie pamiętam. On był bardzo podniecony. Mieliśmy tam być tylko jeden wieczór. Okazja mogłaby uciec. Teraz pokażę wam, co wiara może zrobić, kiedy Bóg ma możliwość działać z ludźmi, zanim przyjdą na nawożeństwo. To wiara ich ma niesamowicie duży wpływ na uzdrowienie. Ginny powiedział do żony, nie bierz wózka inwalidzkiego, nie bierz kul, nie bierz chodzika, nie zabieraj nic, bo ja będę uzdrowiony dzisiaj. Zaprowadź mnie tam i ja pójdę. Aleluja! Życzyłabym sobie, aby każdy przychodził z takim nastawieniem. Z takim nastawieniem przyszedł Ginny. Dziwną rzeczą jest, że Ginny przyszedł dopiero Oto, co dokładnie zrobili, zaciągnęli go na zgromadzenie i posadzili z tyłu sali. Charles i ja rozpoczęliśmy przekazywać słowo wiedzy. Ciekawą rzeczą było to, że to, co mówiliśmy, odnosiło się do siedzących w tym samym rzędzie. Najpierw był ten, potem tamten i tamten. Za każdym razem, gdy ktoś był uzdrowiony, Dzień Lili mówił, jestem następnym, jestem następny. Dopiero doszło do osoby siedzącej przy nim słowo wiedzy przechodziło na inny koniec audytorium. A Gini wtedy pomyślał, co się to dzieje? On siedział i bacznie obserwował, bo wiara nigdy go nie opuściła. Myślał, to jest mój wieczór, wiem, że to jest mój wieczór. Wiele osób zostało uzdrowionych. W końcu słowo wiedzy skończyło się i ja powiedziałam, jeśli jeszcze nie zostałeś uzdrowiony, Bóg nie daje nam słowa wiedzy na każdą chorobę która tutaj występuje, ale chcę, abyś teraz wyszedł do przodu i wierzył Bogu w Twoje uzdrowienie, które potrzebujesz. Jean lily potrzebował to właśnie usłyszeć. Powstał, jeśli to można tak nazwać, i zaczął czołgać się w dół. Łapał się wszystkich krzeseł. A jeśli widziałeś kiedykolwiek człowieka w zaawansowanym stadium SM, to wiesz, że oni nie mają żadnej kontroli nad swoim ciałem. Jean Lili chwiał się na wszystkie strony, ale miał tak wielką wiarę, że nie chciał, aby go ktokolwiek prowadził. Wieszając się na krzesłach spadał, znów się podnosił, aż w końcu doszedł do przodu. Tam porządkowi, widząc go, podtrzymali, przyprowadzając do przodu. Tam wymienił mi swoją listę chorób. Mam cukrzycę, mam wysoki cholesterol, wysokie trójglicerydy, mam zranioną tkankę w mózgu. A potem popatrzył na mnie i powiedział, i umieram. Powiedziałam, chwała Jezusowi. Co za stwierdzenie. Jean Lili pomyślał wtedy, że jestem najbardziej zatwardziałą kobietą, jaką widział w swoim życiu. Ja jej mówię, że umiera, a ona mówi, chwała Jezusowi. Ale widzicie, ja byłam tak podniecona, bo widziałam tę możliwość objawienia się mocy Bożej. Nie pamiętałam tych wszystkich chorób, które wymienił, bo może bym wtedy zaczęła wyganiać te wszystkie duchy, ale nie mogłam zapamiętać wszystkiego, co powiedział, bo tych niemocy było aż tak dużo. A więc powiedziałam, ty potrzebujesz, aby się Jezus. Ciebie dotknął i przebadał. To nie wygląda na duchowe stwierdzenie. Ale to właśnie Bóg posunął mi taką myśl, jak sądzę. Położyłam ręce na Jego głowie i powiedziałam, Jezu, przebadaj Go. A dziń, raz z podtrzymującymi Go, upadli pod mocą Bożą. Cała masa ich upadła na podłogę. Widzicie, jego wiara była taka wielka i wiara jego łączyła się z innymi ludzi i wszyscy tam przyjmowali moc Bożą jak nigdy przedtem i padali pod wpływem mocy. Po jakimś czasie dzień Lili powstał i zaczął się czołgać z powrotem. Zwróciłam się do audytorium mówiąc on może nie wygląda na uzdrowionego, ale jest uzdrowiony. Coś wydarzyło się w sercu Jean Lili. Może nie wyglądam na uzdrowionego, ale jestem uzdrowiony. On nie zezwolił, by szatan zasiał zwątpienie i niewiarę. Szczerze mówiąc, wcale mi nie wyglądał lepiej po tym niż przed przyjściem tutaj do przodu. Ale Jin Lili wiedział, że coś się wydarzyło. A wiecie dlaczego? Od lat już nie miał żadnego czucia w nogach. A gdy leżał na podłodze pod wpływem mocy Bożej, odczuł, że jego buty są za ciasne. Gdzie się nie ma czucia w nogach, to jak tylko chodzą na nogi, to można je tam mieć, bo nic nie czujesz. Gdy zaczął czuć stopy, bo tam wpierw okazała się moc Boża, Jego buty zaczęły go cisnąć. Jean Lili wiedział, że Bóg rozpoczął pracę nad Jego życiem. I w następnych 24 godzinach, chociaż nikt wtedy nic nie widział, z wyjątkiem ducha, z wyjątkiem sfery ducha, nikt nic nie widział, ale w następnych 24 godzinach Jean Lili został całkowicie uzdrowiony przez moc Bożą. Jest coś, o czym chciałabym Wam powiedzieć, aby to ułatwiło, utkwiło w Waszej pamięci. Często słyszę ludzi mówiących, wyrzuć lekarstwa, wyrzuć lekarstwa. To brak wiary. Jeśli nie wyrzucisz lekarstw, to brak wiary. Wielka głupota, jeśli wyrzucasz lekarstwa. Jak wielu z Was wierzy w to? Wielu umarło przez to, że wyrzuciło lekarstwa. Jeśli odstawienie lekarstw mogłoby Cię uleczyć, to po co zostaje nam do zrobienia? Iść do domu i wyrzucić lekarstwa z szafek? Wszystko wyrzucić? i będziemy uzdrowieni, ale nie w ten sposób przychodzi uzdrowienie. Uzdrowienie nie przychodzi przez odstawienie lekarstw. Dziękuję Bogu za lekarzy. Jak wielu z was było u lekarza. Dziękujemy Bogu za lekarzy. Pamiętajmy o tym, że nie wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie wiary. Czy wierzycie temu? Niektórzy mają wystarczającą ilość wiary, a nie przypuszczenia, bo przypuszczenie prowadzi cię za kłopotanie. Ilu z was o tym wie? Możesz nabawić się kłopotów dzięki przepuszczeniu. My zawsze zalecamy używanie lekarstw, dopóki lekarz sam ich nie odstawi. Mówiąc to, nie mówię o braku wiary, mówię z rozsądku. Chcę wam powiedzieć to, że nie znasz poziomu wiary osoby, na którą wkładasz ręce. Oni mogą mówić, jestem zdrowy, sińcami jego jestem uzdrowiony, a w głębi serca czują, że kłamią, płamią. płamią. Kłamią, Ale skoro tak powiedziałam, to Bóg musi mnie uzdrowić. Radzę wam wszystkim i tutaj także, abyście zachęcali do używania lekarstw. Ponieważ wiecie co się stanie? Wasze ciała nie będą tolerować przedawkowania. Jean Lili wziął insulinę jak zwykle rano i jego ciało zareagowało. Musiał wypić 4 litry soku pomarańczowego, zjeść kilkanaście cukierków. Aby zrównoważyć niedocuprzenie. Jego lekarzy nie było wtedy, więc zadzwonił do kogoś innego, mówiąc, jestem uzdrowiony. Zrobił badanie cukru i wiedział naraz, że jego ciało, które przez wiele lat nie działało poprawnie, zaczęło funkcjonować prawidłowo. Zadzwonił do lekarza i powiedział, doktorze, proszę mnie zbadać, bo jestem uzdrowiony. On zapytał, kto cię uzdrowił? Jezus. A na to lekarz, który Jezus? <laughs> Widzicie, lekarz nie był wierzący. Pozwólcie, że powiem Wam coś jeszcze. Uzdrowienie Jean Lily było jednym z tych dramatycznych, które następuje w ciągu 12 godzin. Paraliż zniknął w ciągu 12 godzin. Cukrzyca zniknęła. Sklerozis multiplex zniknęło ponieważ potrafił kontrolować swój chód i inne czynności. Ale szatan powrócił i przez okres kilku tygodni znów go okłamywał. Ale Jin Lili uchwycił się słowa, będę żył i oznajmiał dzieła Pana. Do dnia dzisiejszego Gene Lili cieszy się doskonałym zdrowiem. Objechał świat chyba z osiem razy dookoła. Wiecie co mówił? Nie umrę, będę żył i obwieszę Zaczął dzieła Pańskie. I dokładnie to robi. Jeździ dookoła świata i oznajmia dzieła Pańskie. Założył ponad 300 zborów na Filipinach. Jeździ tam 3-4 razy do roku, nie ustając czynić od dnia swego uzdrowienia. Powróćmy, abyście zobaczyli kilka rzeczy, jak dzień został uzdrowiony. Według jakiegoś sposobu? Przez włożenie rąk Co jeszcze zrobiłam? Został powolony przez moc Bożą Wielu doznaje uzdrowienia, gdy pada pod mocą Bożą Po trzecie We mnie powstała potężna wiara Dar wiary Pamiętacie, gdy niedawno nauczałam was o darze wiary. Przez dar wiary udziń i rozkaz słowa skierowany do tej góry. Nie uczekuj, że góra pozostanie, gdy skończysz mówić. Gdy przemawiasz do góry, oczekuj, że ona zniknie. Prawda, Charles, że nie zawsze mamy ten rodzaj wiary. Chcę, Charles, abyś podzielił się przykładem z początku naszego usługiwania, który dał nam wiele wiary, aby móc mówić i rzeczy zaczęły się wydarzać. Hallelujah, Prawa Panu! Nie są piękne! Hallelujah. Pa, Bogu. Pozwólcie, że dołączę do kilku tematów, które Frances poruszyła. Jeden z nich, gdy pisaliśmy książkę Nie ograniczaj Boga, opisując w detalach historię Jean Lilly, który, którą w wielkim skrócie Francis nam przedstawiła, myśleliśmy, że już skończyliśmy, ale coś w duchu powiedział nam, jeszcze nie skończyliście, więc zadzwoniłem do Jean Lilly i otrzymałem zezwolenie, aby podłączyć magnetofon do telefonu. Powiedziałem Jean, opowiedz nam od samego początku, co się stało od momentu, gdy Frances położyła ręce na tobie aż do całkowitego uzdrowienia, które zostało potwierdzone przez lekarza. I przez całą godzinę Jean Lilly opisywał ataki szatana na niego, nawet tak daleko posunięte, że badania na cukier były raz pozytywne, aby za godzinę zmienić się znów na negatywne, chociaż to nie było wytłumaczalne. Razu pewnego szatan tak go zaatakował, że zrobił badania i wynik znów był pozytywny. Więc zgromił szatana, powiedział, nie przyjmuję tego. I 15 minut później, za krótko, by uzyskać jakiekolwiek zmiany, Wiecie, nie było żadnego śladu po cukrzycy. Nie było śladu, żadnego, więc napisaliśmy rozdział. Ostatni rozdział mówiący, jak utrzymać swoje uzdrowienie. Jest to najpiękniejszy rozdział, jaki może znaleźć gdziekolwiek. Książka, nie ograniczaj Boga, jak utrzymać uzdrowienie. To, co Wam chciałem teraz przekazać, czasami Bóg daje nam dar wiary, gdy przyjmujemy uzdrowienie. Wtedy wiesz, że jesteś zdróg. Francisz powiedział: używaj lekarstw. Wierzymy w ten sposób z głębi serca, ale czasami nie dajcie się oszukać, bo jeśli masz wątpliwości, używaj lekarstw. Pewnego razu przyszła kobieta, miała powikłane złamanie nogi. Bardzo skomplikowane. Miała ją w gipsie prawie od bioder do kostki. To się wydarzyło 3 czy 4 dni przedtem, więc lekarz powiedział, że dopiero po 6 tygodniach będzie można to zbadać. Położyliśmy ręce. Boża moc przeszła przez gips i następnego dnia przyszła, by opowiedzieć nam to, co się stało. Powiedziała, gdy przyszłam do domu, weszłam do wanny, rozmoczyłam gips i wyskoczyłam z wanny, skacząc radośnie. Nawet po skacząc na tej całkowicie uzdrowionej nodze. Zapytaliśmy, jak to się dowiedziałaś? Odparła, ja nie wiem, nie miałam żadnej wątpliwości, że jestem uzdrowiona. Czasami Bóg daje nam dar wiary. Czasami się tak wydarza, ale nie daj się oszukać. Gdy Frances i ja próbowaliśmy uzdrawiać ludzi przed chrztem w Duchu Świętym, wiecie, długo nam się nie udawało, jednak nie byliśmy zniechęceni bo nas to ciekawiło. Wiemy, że Biblia dużo nam mówi o zdrowym zmyśle. Możemy eksperymentować w sferach bożych. I wiemy, że Bóg objawia nowe rzeczy ciągle. Więc Francis i ja po chrzcie, jak zawsze, zaczęliśmy wkładać ręce na ludzi, modląc się o nich. Nie wiedzieliśmy, że przez modlitwę niewielu można było uzdrowić. To wszystko się wyjaśni, gdy będziemy przerabiać książkę, jak uzdrawiać chory. Ale wtedy właśnie pewien człowiek przyszedł na podium po uzdrowienie. Rozpoczęliśmy modlitwę za ludzi stojących. On miał dwie laski w ręku. Z obu stron podpierali go towarzyszący mu mężczyźni, a on ciągnął swe nogi i wległ, wległ je za sobą. Nie mógł je nawet unieść. Musieliśmy go pięć razy pytać, co się stało z nim, bo jego głos był tak słaby, że nie słyszeliśmy. Prawie, że już umierał. Więc położyliśmy ręce na Niego i modliliśmy się. Ale zrobiliśmy jeszcze coś innego. Mówimy o nakładaniu rąk i coś jeszcze. Gdy tylko pomodliliśmy się, powiedzieliśmy w imieniu Jezusa, weź laskę i chodź. Popatrzył na nas, ale podniósł laski. Ci dwaj puścili Go. A on ciągle wleku nogę za, za nogę, ale nie poruszył się, nie spadał. Przeszedł może metr czy więcej i chwycił, chwyciłem go za rękę, nie aby go podtrzymywać, ale by mieć kontakt z nim. Powiedziałem, w imieniu Jezusa chodź. Zaczął trochę szybciej wlec nogi, jeszcze szybciej i ja znowu powiedziałem, teraz w imieniu Jezusa zgnij kolana i chodź. I zaczął zginać, nogi, kolana, i zaczął zginać kolana i zaczął chodzić coraz szybciej i szybciej. Powiedziałem, zacznij wielbić Boga. I on zaczął mówić, chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu. Mogłeś go słyszeć w tym budynku. I on zaczął biegać, krzyczeć i poskakiwać, chwaląc Boga, halleluja. To jest właśnie nakładanie rąk i coś jeszcze. Jezus powiedział, wyciągnij rękę. I człowiek ten wyciągnął rękę. W taki sposób został uzdrowiony. Jezus powiedział, weź swe łoże i chodź. Czy to uczniowie jego. I ten człowiek tak zrobił. On powiedział, idź i obmyj błoto z oczu twoich i przejrzysz. I on tak też uczynił. Co się dzieje? To osoba uzdrowiona, która uzdrowiona, zaczyna działać wiarą. A gdy ty zaczynasz działać wiarą, otrzymujesz niesamowite rezultaty. Gdy nastąpiło to przełamanie w naszych duchach, zobaczyliśmy, co się stało wtedy. Zaczęliśmy tak postępować z każdym i uzdrowienie zaczęło się pojawiać w każdym przypadku. Największy wzrost cudów, uzdrowień zauważyliśmy, gdy kładąc ręce, chory zaczął działać z wiarą. To jest naprawdę bardzo ważne. Gdy zaczynasz uzdrawiać chorych, niech oni też coś robią. Jednak pamiętaj, co Bóg mówi? Przestrzegaj prawa kraju. Czyli jeśli idziesz do szpitala i tam ktoś leży z rurkami w nosie i kroplówką w żyłach i tym podobne, to nie mów mu, wyciągnij te rurki, zacznij chodzić w imieniu Jezusa. Nie, to nie do ciebie należy. Widzisz, to jest jawne pogwałcenie praw szpitala, lekarzy, pielęgniarek. Lekarz mówi, to masz mieć w żyłach. W ten sposób cię karmimy. On tak go poinstruował. Bóg nie zezwoli ci na łamanie prawa miejsc, gdzie jesteś. Tak, idź tam, połóż ręce, wiesz i zezwól lekarzom by zrobili swoją pracę. Czasami pojawi się dar wiary, ale to nie leży w twojej gestii. Nie mów ludziom w szpitalu, by wstawali i chodzili. Bądź ostrożny nawet poza szpitalem, jak masz co robić, ale nie aż tak, by zaprzestać chodzić wiarą. My jesteśmy zawsze ostrożni. Syf, są sytuacje, w których widzimy, że możemy kogoś zranić. Pewien człowiek miał nogę bardzo mocno zawinię, zawiniętą, miał ją złamaną. Podszedł do stołu z książkami. Było to na początku nabożeństwa. Położyliśmy ręce na nim i powiedzieliśmy w imię, w imieniu Jezusa, bądź, zdrowy. Podskoczył na, tą, na tej nodze, uderzając w krawędź stołu i zaczął krzyczeć, boli, boli. Nie został uzdrowiony. Myśmy mu nie mówili tak, aby zrobił. Sam to zrobił, ale odkrył, że nie jest uzdrowiony. Chociaż działał z wiarą. To go nie uzdrowiło, są wyjątki, widzicie? Bądźcie ostrożni, co mówicie. Jest czas, gdy mówisz ludziom spokojnie, połóż nogę na podłodze, sprawdź, rozpocznij ją sprawdzać łagodnie. W ten sposób się dowiesz, czy zostali uzdrowieni, bo poznają po różnicy. Jednak przez zakończenie tego nabożeństwa on siedział na ławce i na tym stadionie gdzieś tam i otrzymaliśmy słowo wiedzy odnośnie nogi i ten facet wyskoczył i powiedział, jestem zdrow, jestem zdrow i skakał wszędzie, bo został uzdrowiony. Już więcej nie miał żadnych kłopotów z nogą. Hallelujah. Tak więc wiara przynosi rezultaty. Przyniesie rezultaty, bo tak mówi Biblia. Jeśli Jezus tak czynił, my też tak możemy czynić. Gdy zaczęliśmy się rozwijać w tym usługiwaniu, ktoś, pamiętam, przyszedł, powiedział, ja mam poważny problem z łokciem, już od 10 lat cierpię i nie mogę go zginać. I tym podobne rzeczy opowiadał, ale gdy tylko powiedział kłopoty z łokciem, złapałem go za ten łokciec i powiedziałem, poruszaj nim. Ale dalej mówił, że to boli, że już od 10 lat tak jest. Popatrz, uzdrowiony. Nie miał za dużo wiary, ale przynajmniej na tyle, by poruszać łokciem. Wiara, jaka jest potrzebna, by uzyskać uzdrowienie, to właśnie na te proste działania wiary. Hallelujah. Teraz więc, gdy on zaczął szybko ruszać tym łokciem, trzy rzeczy się wydarzyły. Położyliśmy ręce na nim, złapają go w ten sposób. Nigdzie nie pisze. Włóż ręce, zaciśnij je mocno i trzymaj przez 49 godzin. Dotknij, moc Boża przejdzie, bo właśnie ona uzdrawia, bo to wystarczy, by energia Boża, Boża przeszła. Nie stoi, jeżeli trzymasz włącznika cały czas, by się świeciło i krzyczysz, o, włączniku, chcę cię trzymać. Teraz byś włączył, przewody, żeby się świeciło. Jeśli to jest dobry włącznik, to wystarczy go tylko włączyć. Tak samo jest z mocą Bożą, która przechodzi Halleluja. A teraz, co się jeszcze stało z tą osobą, która cierpiała z łokciem? Daliśmy rozkaz. Powiedzieliśmy, poruszaj łokciem. To jest rozkaz. Mówisz to, w co wierzysz. To jest poruszenie góry poprzez słowa. I ta wiara w działaniu uzdrawia człowieka. Niedawno byliśmy w małym miasteczku, blisko Houston. Chcieliśmy rozpocząć nabożeństwo tam cudów. To było spotkanie kobiet, ale był tam zaproszony pewien mężczyzna. Ja powstałem zaraz, gdy skończyliśmy Pana Wielbić. Powiedziałem, dobym bym Ciebie przed rozpoczęciem, abyś wiedział, że Bóg Cię prawdziwie kocha. Myślę, że to jest naprawdę naprawdę miły sposób przekazać miłość, praktycznie i działa. Wypowiedziałem słowo wiedzy. O tym więcej powiemy, gdy będziemy omawiać dary ducha. Odczułem w tym duchu, naprężycie, wiem, że nie tylko jest jeden sposób uzdrowienia. Bóg mi oznajmia jego problem. On się otworzył. Wtedy mam całkowitą pewność, gdy po otrzymaniu słowa wiedzy osoba reaguje, wiem, że będzie uzdrowiona. Nie ma żadnej wiary, to jest jego problem. Ale czy wiecie, że on miał dosyć wiary, by się, by nią zacząć działać. Otwarł się, zareagował na słowo wiary, wiara akcji. Otwarł się, ledwie położyłem moją rękę na tym mięśniu, nigdy nie ruszał nim bez bólu. Objąłem go dłonią, dlaczego? Trochę mięśnie, rozkazuję wam, bądźcie zdrowe. Rozkazuję, tak, Ewangelia Marka 11, 23, 24 i dodałem, teraz poruszaj ramieniem poruszał jeszcze raz w dół i w górę i powiedział, już więcej mnie nie boli. Trzy rzeczy spowodowały uzdrowienie. Pierwsze, reakcja na słowo wiedzy. Dwa, wiara w akcji. Trzy, nałożenie rąk. Dałem rozkaz. Nie. W innym przypadku był to kowboj, który przyszedł na nabożeństwo i miał problem. Myślę, że to też z ramieniem. Nie mógł go podnieść, gdy przyszedł do przodu i nałożyliśmy na niego ręce i on został natychmiast uzdrowiony, ale cel tego, cel tego uzdrowienia okazał się znacznie piękniejszy, bo widzicie, zawsze pamiętajcie, że celem uzdrowienia jest przyprowadzenie ludzi do Jezusa. On opowiedział ten cud innym ludziom i opowiada ciągle, aby mogli uwierzyć w Jezusa. Na spo, z powodu tego małego, jednego uzdrowienia, które tak szybko się wydarzyło, był bardzo zaskoczony. Przedtem nigdy nie był na nabożeństwa uzdrowieńczych. Dlatego myślał, co na pewno będzie długi proces. A ja go dotknąłem i powiedziałem, uzdrowiony. Zaczął brać udział w rodeo, jeżdżąc po całym kraju i ciągle jest w tym biznesie. Wszystkim cel. Halleluja. A teraz inna sytuacja wkładania rąk. I coś więcej. Byliśmy w telewizyjnym klubie PTL parada. Przyje, przylecieliśmy tam na tą uroczystość, czekaliśmy na rozpoczęcie tej parady i zauważyliśmy, że pewna pracownica z PTL kulała być na Ducha Świętego. Byliśmy też wtedy. Była potrzeba. Nie, może, nie możemy się za wszystkich, którzy kuleją, zezwalamy, by Duch Święty nas prowadził. W tamtym przypadku podszedłem i powiedziałem, jaki jest swój problem? Odpowiedziała, wiesz, około 6 miesięcy temu złamałem nogę. I rentgen wykazał, że jest taka szczelina w kościach, która nigdy się nie zrośnie. Powiedz, by ponownie złamać i złożyć tę tą nogę, albo ta noga będzie krótsza. Zapytali, co pani nasze widziała, jak wyrównywaliśmy ręce i nogi? Odpowiedziała, wolę krótszą nogę. Halleluja! A teraz już minęło 6 miesięcy. Ciągle miała bóle. Miała kłopoty z schodzeniem. Więc po prostu, gdy już wszystko wiedzieliśmy, powiedzieliśmy usiądź. Ale tu, tam były schody na platformę, więc powiedzieliśmy siądź na tych schodach. Chwyciliśmy jej nogi. Jedna była około 2 cm krótsza od drugiej. Co zrobiliśmy? Jej wiara wystarczyła, by usiąść na tych drewnianych schodach wśród ludzi. Tak, tak daleko jest. Jej wiara sięgała. Potem położyliśmy ręce na jej nogi i Mając je w górze, powiedzieliśmy: W imieniu Jezusa rozkazujemy kościom, by urosły. Tak, w imieniu Jezusa. Szło nam to bardzo opieszale. Chyba trwało to pięć minut. A w zasadzie to doszło do połowy, gdy powiedziałem Francisz: dokończ ty to? Francisz przyszła, ona za, zaczęła nakazywać tej nodze rosnąć. Czy nie wygląda to głupio? Mówić do złamanych kości? To nie głupie, bo to cud. Działaliśmy w mocy autorytetu, jaki Jezus nam dał. Aż wreszcie, po następnych pięciu minutach ta noga urosła, ona wstała i bez bólu zaczęła chodzić. Wyrzuc wyrzuciliśmy laskę, ubrała buty na wysokim obcasie, a później była w krajowej i satelitarnej telewizji opowiadając tę historię. Halleluja! Wielu przychodzi prosząc, byśmy wkładali ręce na nich albo im usługiwali i nie doznaje uzdrowienia. Co wtedy zrobić? Zacznij badać sprawę w Twym duchu i używaj też z rządku. Czy może jeszcze, jeszcze coś innego? Zacznij pytać się na głos, co jeszcze jest innego, co jest złego, a co lekarze mówią, jak długo już masz ten problem, czym jest spowodowany? Zacznij zadawać pytania. Szybko znajdzie się klucz, którym otworzysz to, o czym nie wie jakiś gdy wprowadziło no, Cię, przejawiającą się w różnoraki sposób, także przez modlitwę. I to przez zadawania pytań, Czym więcej będzie wątkiem uzdrowionej? Ilość uzdrowień wzrasta, ich stopień uzdrowień wzrasta wraz z nazwą, Aby ci porządkowi przy prowadzeniu ludzi, a ta ostry... Dlaczego miałaś nierówne ramiona? Odpowiedziała: Mam skrzywienie kręgosłupa. Tak, sklo... skolioza. Skrzywienie kręgosłupa. Ten lekarz był specjalistą. Zaprosiliśmy go mówiąc: chwała Bogu, mamy jego przypadek. Poprosiliśmy, by wyprostował rę... wyprostowała ręce i różnicę w długości na 30%. 30 stopni to może. Zła wiesz, wiemy, że to nieuleczalna choroba i zobaczymy, gdy będziemy omawiać wyganianie demonów, że najbardziej nieuleczalne choroby spowodowane są bezpośrednio atakami, zgieli jej kręgosłup aż do 30 stopni wykrzywienia. Pierw nakazaliśmy duchowi skoliozy, by aby do wymiarów normalnych. Poprosiliśmy tego lekarza, by zbadał jej kręgosłup. Zgięła się i on ją sprawdzał. Przesuwał swą ręką kilka razy po kręgosłupie i powiedział, wygląda na skrzywienie około 10 stopni, halleluja. Ale myśmy nie skończyli jeszcze pracy, dopiero zaczęliśmy. Czy pozostałbyś kogoś w tym stanie, jeśli nie wiesz co robić dalej? Ufaj Bogu i działaj dalej, by był całkowicie prosty. Ale w tym przypadku, wiecie, powiedzieliśmy, ok, niech Pan sprawdza, a my będziemy rozkazywać. Więc e, kazał jej być zgiętą, trzymał rękę na jej kręgosłupie. Powiedzieliśmy, w imieniu Jezusa, kręgi kręgosłupa, nakazujemy Wam, wyprostujcie się je w imieniu Jezusa. Wyprostujcie się. Zgnij się w imieniu Jezusa. To Gdyśmy to uczynili, zapanowała cisza. Martwa cisza. Ten lekarz, który był członkiem kościoła, znany jako specjalista z koliozy, znów... Jakby delikatny podmuch dreszczu przeszedł przez widownię. Naraz prosty Jezusa. Dwa dni później nasi współpracownicy dostali telefon od lekarza tej kobiety. On był zas zaskoczony. Powiedział, sprawdzałem jej kręgosłup wielokrotnie. Mówił dalej, nic podobnego nie widziałem. Absolutnie prosty kręgosłup. Powiedział, poślijcie mi was... W ja, ja ja. porządku. Jeszcze opowiem wam o innym sposobie uzdrawiania chorych. Będziecie się uczyć jak kłaść ręce na chorych. A jaki jest najlepszy sposób uczenia się? Przez doświadczenia i próby. Tak. Teraz podzielę się jeszcze innym sposobem. Po Powątpiewam w to, byście miliony uzdrowionych widzieli, ale nie rezygnujcie z żadnego. Pamiętajcie, choćby tylko jedna osoba w całym Twym życiu była dzięki temu uzdrowiona, to z pewnością warto Ci ten sposób poznać i wierzyć. A ten sposób z pewnością wymaga trochę wiary. W Ewangelii Łukasza 6,19 jest powiedziane, cała Rzesza pragnęła się Go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. Oni próbowali dotknąć się Jezusa, dotykali Go, On odczuwał, że moc, Moc wyszła. Dynamos. Moc Marka szósty rozdział 56 wiersz mówi. A gdziekolwiek przyszedł do wsi, a go, a choćby kraju, szaty jego. A ci, którzy się dotknęli, zostali co? Uzdrowienie. Ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. W Dziejach Apostolskich 1.8 jest powiedziane, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. A więc, to nie Jezus w zasadzie uzdrawiał ludzi, to moc Bożego Ducha Świętego. Bo gdy czytasz słowo, to tam się dowiesz, że dopiero gdy otrzymał Ducha Świętego, miał moc do uzdrawiania. To Duch Święty wnosi w życie moc zmartwychwstania i uzdalnia nas dokładnie rąk na chorych. Ty i ja mamy tego samego Ducha Świętego, moc, którą Jezus miał. Jeśli tylko to wyjdzie nam do głowy, że mamy tę samą porcję Ducha Świętego, jaką miał Pan jeść, aby kłaść ręce na chorych, aby wyzdrowieli. Otwórzcie Biblię na Ewangelii Marka, 5 rozdział 25 do 34 wiersza. Przeczytajcie o tym w książce, bo w tym przypadku. Jest powiedziane, a niewiasta, która od dwunastu lat miała kwotok i dużo ucierży, czy jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w słomie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Szaty Jego, będę zdrowa i zaraz co oznacza w przeciągu ułamka sekundy, ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona ze swych dolegliwości. Tutaj mamy przykład, gdzie chory natychmiast wiedział i to wiedział, że jest uzdrowiony. A Jezus pozwólcie, dotknął na to, rzekli uczniowie jego. Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. To się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznał: Idź w pokoju i bądź uzdrowiona. Ta kobieta wiedziała, że jest uzdrowiona.